Jest sobota, 14 września 2024 roku. Słuchacie właśnie 516 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami pokonwentowy Szymas. Witam się i zapraszam na relacje z kapitularza 2024. Ten wstęp nagrywam na spokojnie z domu już po konwencie, ale większość dzisiejszego nagrania stanowić będą wejścia nagrane na żywo w trakcie tegorocznego Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2024. W toku audycji usłyszycie Sylwestra Kozdroja z Retrokomiksów, Jakuba Kraszewskiego z O Filmówce przy Kremówce, Michała Ogrodowicza z Ziemniaczanego Pola Komisarza Sewa, Huberta Spandowskiego z Radia SK, Michała Chylaka, Michała Rakowicza, Krzysztofa Bilińskiego z wydawnictwa 9, Bartka Biedrzyckiego z Gniazda Światów oraz Bogusię i Martę, czyli kobiety eksploatacji i duety rozmówione. Jeżeli się nie mylę, to jest to dziesiątka gości. I wszyscy odpowiedzą na moje pytania będą mówić o tym, jak minął im tegoroczny konwent z perspektywy uczestnika, współtwórcy programu oraz wystawcy, więc udało się to zrobić tak w miarę globalnie. I jakoś całość została nagrana na żywo, no to ja tradycyjnie uprzedzam, że w tle słychać czasem dziwne odgłosy. Przy pierwszej wstawce na przykład specjalnie odeszliśmy od drzwi wejściowych do Wydziału Filologicznego, gdzie konwent się mieścił. Tam jest taki, no, całkiem długi deptak z ławkami. Uznaliśmy, że się troszkę suniemy, by było spokojniej a gdy tylko włączyłem dyktafon przybiegli jacyś ludzie i zaczęli krzyczeć nie wiem czemu ale tam na tej ścieżce słychać co chwilę jak ktoś wrzuca szkło do kosza no cóż, taki jest urok nagrań na żywo, czasami to jest super, tak, no bo czuć, że jesteśmy na imprezie, że tam dookoła bawią się ludzie czasami kapkę przeszkadza ale nic już z tym nie zrobię tak musi być jeszcze tylko zaznaczę tak z kwestii technicznych, że w rozmowie z Korsarzem i Godajem, czyli Krzyśkiem Bilińskim i Bartkiem Biedrzyckim słychać w którymś momencie cięcie i e, tak musi też być, gdyż panowie bardzo mocno odbiegli od tematu. E, wyniknęła całkiem ciekawa rozmowa, ale absolutnie nie na temat konwentu, a na tematy przeróżne. Ja ją prawdopodobnie wrzucę jakoś w najbliższych dniach na Konglu jako osobny podcast. Tutaj nie do końca pasowała, więc musiałem zrobić te cięcia. Myślę, że tak jak jest teraz, to jest całkiem w porządku. A wracając do samego konwentu, jako już mam już tę okazję zrobić ten wstęp, jak zaraz usłyszycie, wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tej imprezie. Jako uczestnicy bawiliśmy się doskonale, jako współtwórcy programu, czy jako... Właśnie Krzysiek wystawca, czuliśmy się raczej odpowiednio zaopiekowani. Poświęciliśmy się głównie prelekcjom i integracji. Tu też prawie nie korzystaliśmy z wiosek czy atrakcji na zewnątrz. Tak naprawdę. Ja tam spędziłem niby chwilkę czasu, ale tak wiecie, tylko zerkając co my tu mamy, co my tu mamy, nawet przegapiłem obecność grupy szponem i mieczem, mimo iż co roku ich odwiedzałem. W rozmowach też wspominamy o tym, że strefa targowa mogłaby być może ciut większa, no bo myślimy głównie o tej na poziomie minus 1, ale zapominamy o stoiskach na parterze i pierwszym piętrze to też absolutnie no, nie twierdzimy, że jest mała, tak? Wiadomo, że nie wiem, ktoś by chciał więcej gadżetów, ktoś inny więcej książek, ktoś inny, nie wiem, komiksy czy coś innego. No wszystkim się nie dogodzi. Nie jest źle, na pewno. Od siebie chciałbym ogólnie pochwalić, jako już pracuję w tym budynku na Wydziale Filologicznym UE na co dzień, no to chciałbym pochwalić wykorzystanie budynku i całego terenu dookoła. To jest tak wszystko porozstawiane po salach, że nie czuć tłoku, nie ma jakiegoś wielkiego chaosu. Jeżeli chodzi o odnajdywanie sal, No to każdy sobie jakoś z tym radzi, mimo iż ten wydział jest trochę problematyczny w tym zakresie. tak? Orientacja na naszym wydziale to nie jest łatwa rzecz. Ja po nie wiem, ile już lat tutaj pracujemy, chyba z dekadę ten wydział stoi. I też mniej więcej tyle czasu mamy tutaj zajęcia. Ja cały czas potrafię się tam zgubić, pobiec, nie w tym kierunku, co trzeba. No te sale nie są do końca logicznie ułożone, więc to, że konwent jakoś to ogarnia, by ludzie nie błąkali się no właśnie szukając drogi, no to to jest plusik. I super wypada w ogóle koncentracja wydarzeń w jednym miejscu, to, że nie bawimy się w jakieś powiększanie terenu konwentu e, sztuczne, tylko, że wszystko jest w tym budynku na naszych e, ilu czterech piętrach, e, bo to jest minus jeden parter i pierwsze piętro. E, no na drugim chyba też tam coś jeszcze się działo, no i cały ten teren dookoła, on też jest dobrze wykorzystany, świetna sprawa. Kolejną zaletą jest dogadanie się w sprawie otwartej stołówki z relatywnie tanimi i dobrymi posiłkami oraz z punktem kawy na pierwszym piętrze wydziału, gdyż mają tam naprawdę doskonałą kawę, a ceny też są całkiem akceptowalne, bo to plus food trucki, z których też każdy serwował totalnie inne rzeczy, tak ta oferta gastronomiczna była zróżnicowana, to wszystko pozwoliło napełnić brzuchy i też doładować poziom kofeiny i to też jest ważne, tak żeby ludzie na konwencie no nie musieli się gdzieś błąkać w poszukiwaniu pożywienia, zwłaszcza, że ta okolica Łodzi akurat pod tym kątem jest raczej uboga, tam są dwie knajpy na krzyż, tak, jakieś chińskie, jakaś pizzeria i tak naprawdę koniec oferty gastronomicznej, no jedna droższa restauracja, która była zamknięta przez kilka lat, teraz znowu się otworzyła, więc super, że Kapi też dba o to zaplecze gastronomiczne. No będziemy o szczegółach mówić w tych rozmowach. Ja teraz tylko z takich rzeczy do przemyślenia, do poprawy ewentualnie mam dwie uwagi, które mi się podzielę. Po pierwsze, budynek wydziału niestety nie pozwala na zaciemnienie wielu sal. W wielu salach w ciągu dnia po prostu to słońce wali po oczach i wali też po tablicy, po ekranie rzutnika, więc dobrze by było myślę informować w przyszłych latach prelegentów o tym. Bo ja sam też o tym totalnie zapomniałem, nie pomyślałem. Tak, Na co dzień no, nie robię prezentacji na ciemnym tle, więc o tym nie pomyślałem, ale to jest właśnie całkiem istotna rzecz, by prelegenci mogli to wziąć pod uwagę i przygotowywali prezentację na jasnym tle, to przydałby się jakiś komunikat wyraźny, rozsyłany po nich, też może udostępniany na fanpage'u. No bo wiecie, tak można sobie z tego żartować, ale jak ktoś zrobi piękną czarną prezentację, no to potem może być załamany. Tak albo jak ktoś ma problem z takim spontanicznym mówieniem i zrobi sobie pomocę, no okej, okay, no może on będzie jeszcze widział jako prelegent, prelegentka na ekranie komputera to wszystko, no ale już na rzutniku, może nie odcyfrować własnych notatek, więc myślę, że wszystkim będzie lepiej, jeżeli zaczniemy robić prezentację na jestem tle na kapi. I druga rzecz, myślę, że należałoby lepiej zorganizować strefę autografową. Dziewczyny będą o tym mówiły w ostatniej wstawce. Przy spotkaniu autografowym z Grahamem Mastertonem panował lekki chaos od początku, nie było do końca wiadomo, gdzie startuje kolejka, a po rozpoczęciu spotkania podmieniane były stolik i krzesła, pojawiła się jakaś pani z aparatem, ale nawet nie było do końca wiadomo, czy ona jest z obsługi, czy nie. No mówiła, że tak. Eee, nie wiemy, gdzie można znaleźć jej zdjęcia. Ta pani nagle wyciągnęła stos swoich własnych książek, nie bacząc na resztę kolejki, i podłożyła je pod nos. Tutaj Grahamowi Mastertonowi. No, myślę, że można takim sytuacjom zapobiec. Tak? To można zorganizować ciutkę inaczej, nakleić taśmę na podłodze w miejscu startu kolejki czy jakąś kartkę, nie ustawić wszystko z wyprzedzeniem itd., no, ale to jest drobna rysa na ogólnie bardzo dobrym konwencie. Dlatego tyle w sumie uwag krytycznych ode mnie, ja już nie będę przedłużał. Też wiele wątków jeszcze poruszymy w tych rozmowach, więc po prostu oddaję głos moim rozmówcom. Sylwek, Retron, Sef, Mando, Hylu, Jerry, Korsarz, Godaj, Bogusia i Marta. Tak to wyszło w takiej kolejności. Przyzywam was. I wspominałem na początku, że jest sobota 14 września 2024, ale teraz cofamy się w czasie. A tak naprawdę jest sobota 7 września 2024 i witamy się z Wami z Kapitularza 2024. Mówię witamy się, bo są ze mną Sylwester Kozdroj z Retro Komiksów. Witam Cię. Cześć wszystkim. Jest z nami Retron, czyli o filmówce przy kremówce. Tak, tym razem nie zapomniałeś. Cześć. Jest z nami Mando. Hubert Spandowski z Radia S. Cześć. Witamy się i krótko porozmawiamy o tegorocznej edycji konwentu. Co się zmieniło na lepsze, co na gorsze, jak w ogóle się bawimy. No i zaczniemy od Sylwka, który jest tutaj pierwszy raz. Powiedz o swoich pierwszych wrażeniach na tle twoich dotychczasowych też wizyt na innych konwentach. Jak oceniasz w ogóle pobyt w Łodzi, bo to często jest ciekawa historia. <śmiech> osobna, osobna przygoda to jest po, po, pobyt w Łodzi i dotarcie tutaj. I mo, można by o tym pewnie podcast jakiś nakręcić. A tak rozmawiając z Bogusią jeszcze niedawno o tym jak na kapitularzu, to przede wszystkim... Zupełnie inaczej niż na dniach fantastyki, które kiedyś były konwentem trochę większym. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu tutaj ranga Dni Fantastyki we Wrocławiu troszeczkę idzie w dół. Natomiast kapitularz z tego, co gdzieś tam obserwuję, najpierw wraz z relacji, a teraz będąc na nim, idzie wprost przeciwnie, że się bardziej rozrasta. I wrażenia generalnie niesamowite. Dla mnie troszeczkę za dużo anime. Kos playów i tego wszystkiego bardziej chciałbym chyba, żeby to było, mimo wszystko, więcej takich prelekcji nawet kosztem właśnie ograniczenia jakiegoś RPG, którego fanem jakby nie jestem specjalnie. Mhm, ale jak oceniasz cały program? Uważasz przez to, że jest zbyt ubogi, czy? Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o program i o to, co warto zobaczyć, na co warto pójść, to myślę, że. Jest tyle tych punktów, że tak naprawdę ciężko wybierać, bo w momencie kiedy chcesz naprawdę kilka zahaczyć punktów, to często się wydaje, że no, często one są po prostu w tym samym czasie, tak? no i tutaj pada odwieczny problem, co wybrać, co jest lepsze i co bardziej dla ciebie będzie interesujące, ale myślę, że to akurat jest chyba na plus niż na minus. Tak? Mhm. Ty wspomniałeś dni Fantastyki, bo Ty jesteś z Wygocławia, dokładnie tak? to taki tak. lokalny patriotyzm. Tak. Jak oceniasz naszą miejscówkę tutaj? Wydział Filologiczny Ueł. Eee... Pod kątem konwentu oczywiście. Nie, czy się Nie, bardzo się podoba, bo generalnie te grosze na przykład nie fantastyki były tak zorganizowane, że były w kilku budynkach. One były na tym jednym obszarze, ale przez to, że było to tak rozwarstwione, to mm, mieliśmy problem jakby z ogarnięciem tego, jak duży jest to konwent i yy, jak wiele osób na nim było. Tutaj jest wszystko tak skondensowane, że widać tak naprawdę... Że są ci ludzie na tym konwencie. Tam były grupki, musiałeś się przemieszczać. I miałeś wrażenie, że to troszeczkę, że ich po prostu mało tych osób jest. Natomiast tutaj jak najbardziej widać, że wszyscy razem i też jest fajne, tak? No bo to jednak lepiej czuć klimat, kiedy wszystko jest tak troszeczkę na kupie, powiedziałbym. Mhm, bo tutaj to są cztery piętra budynku, no i teren dookoła, nie? Tak, dokład, dokładnie mhm. tak. Myślę, że jako miejscówka super. Mhm. Masz tutaj, nie wiem, coś, co Ci się jakoś szczególnie podobało, czy punkt programu, czy jakaś atrakcja, coś, co byś Oczywiście. wyróżnił? Oczywiście, <sum> punkty koglomeratu podcastowego i Kuby, <grystanie> więc tutaj wszystkie zaliczone, No na pewno będę miło wspominał, tak? Znów będziemy tylko sobie gadać. <grystanie> <grystanie> Jesteśmy dużym towarzystwem, akurat w tym nagraniu. Dokładnie. Ale nie wiem, Ci się podobało? Tak, jak najbardziej, no te religijne... <grystanie> religijny podcast, naprawdę super. Mhm. A masz coś, co tutaj Ci się jakoś nie podoba, co byś zmienił na lepsze? Powiedziałeś tak, że wolałbyś, żeby było trochę mniej mangi i rpegów. No, ale to jest takie bardzo subiektywne. Nie? Powiem tak, nie, było... e, nie ma stoiska z, z browarami, co w przypadku dnie fantastyki, a, dnie fantastyki. Dnie Fantastyki są na zamku, a tu jest uczelnia. No, I niby można tak. Nie, no jest ustawa antyalkoholowa tak. i a, do wychowania w trzeźwości na terenie szkoły tak, i ale to w okolicy nie można. Yy, w jakiś sposób nie wiem, czy można było zmienić. Ja w tak. nie bronię tego, nie? Mi tak? też tego brakuje. <laughs> no to tego, tego mi brakowało na pewno. Mhm, czy jakiegoś takiego stoiska dla dorosłych po prostu z browarkiem, na kolikami? Mhm. Dobrze. To obok siedzi Retron, czyli Kuba, połowa podcastu e, o filmówce przy kremówce. No i jak Ty oceniasz tego roczną edycję? Dla Ciebie to już jest trzeci? Trzeci, tak. E, to jest fajnie. Mi, jest fajnie. Jest fajnie. Jak trzy lata temu przyjechałem pierwszy raz, tak chyba już co roku będę przyjeżdżał, chyba że się coś wydarzy. E, jest fajnie, chociaż zauważalnie w tym roku jest mniej ludzi, mniej, mniej atrakcji niż w zeszłym roku. Nie? Też nawet jak z innymi rozmawiałem, to wszyscy zauważyli. Takie e, wrażenie? Ja też mam tak. takie samo wrażenie, że jest mniej ludzi. Jest mniej ludzi, ewidentnie. Ale może nie, karczę, może to jest Ale To i tak jest dla mnie ogrom. Tutaj nie, ludzi, tu nadal tu się, jest dużo ludzi, nadal przemija. ludzi jest dużo, tylko że pamiętam w zeszłym roku momentami się czułem, że był tłok. A tutaj takiego tłoku jeszcze nie doświadczyłem. Może kwestia tego, że dzisiaj <śmiech> cały dzień na prelekcjach siedziałem, ale, znaczy Ja tutaj bym trochę polemizował, bo mi się wydaje, że program jest jeszcze szerszy. Jest jeszcze więcej program, bloków, tak. co widać po tabelce programowej. I że być może ci ludzie są jeszcze bardziej rozbici po salach. Nie? Bo Chyba, to, że, że jesteśmy na czterech piętrach, to jedno. Ale nie wszystkie sale są udostępnione jako sale prelekcyjne, a w hmm. tym roku jest ich więcej. I ja mam wrażenie też po niektórych występach prelkach, że jest większy tłok na przykład właśnie na samych prelekcjach. Nie? Wiadomo, że nie na absolutnie każdej, bo czasem konkurencja jest na tyle duża, że jedna, tam druga, trzecia przyciągnie większość ludzi, a w innych salach będzie trochę Mniej, ale ogólnie ja byłem na kilku prelekcjach, gdzie były pełne sale. Tak? Od początku do końca ludzie siedzieli jeszcze gdzieś tam przy parapetach i tak dalej. No w ubiegłym roku to ze dwa takie przypadki może były. To fakt. W sumie na, na, na tych prelekcjach jest trochę więcej ludzi niż pamiętam w zeszłym roku, bo chyba, chyba mi się nie, zda... nie... no, jedna się taka zdarzyła prelekcja, na której byłem, gdzie było dosłownie cztery osoby, ale to było wczoraj o 21, więc w sumie tak, tak nie, niekorzystnie trochę. Ale ogólnie bardzo spoko. Też to, co mówisz, program jest dużo bardziej obfity mam wrażenie, też pod kątem ciekawych tematów, bo już też Trudne wybory były dokonywane, bo kilka razy się co najmniej zdarzyło, że miałem, nie wiem, 3-4 prelekcje, które mnie ciekawiły w tym samym czasie i musiałem wybrać coś. Mhm. I teraz mały crossover, bo jest z nami SEF z ziemniaczanego pola komisarza w Cześć. Dzie dzień dobry, witam serdecznie w drodze na tramwaj powrotny. No to zanim uciekniesz, powiedz, jak oceniasz tego roczną edycję Kapi? Podobało ci się, jesteś zadowolony? Mi się bardzo podobało, powiem zawsze za każdym razem mi się podoba, tylko że moje widzenie jest bardzo monotematyczne gwiezdnowojenne. Jakby rzadko kiedy da się w Polsce trafić konwent, gdzie mamy cały jeden blok gwiezdnowojenny, gdzie tak naprawdę mogę od 10 do 20 spędzić. Więc pod tym względem jak najbardziej w porządku, a um, Cieszy mnie na pewno niezmiernie fakt tego, że było więcej food trucków w tym roku i to rzeczywiście trochę pomagało zwiększyć jakąś paletę żywieniową, ale nie. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem kapitularz co roku sprawdza się jak najbardziej w porządku na trochę domknięcie sezonu konwentowego, jak i również dla fanów przede wszystkim, znaczy głównie dla mnie, moim zdaniem, dla fanów Gwiezdnych Wojen. Więc ja bym polecał, zachęcał. Było solidnie. Czyli ty spędziłeś cały czas na tym jednym bloku i tak co roku, a widzisz że ogóle jakąś zmianę tak w konwencie konwentu na przestrzeni lat, no bo tu jesteś trochę... Tak, znaczy nieco więcej wydaje mi się, że wioski zajmują coraz więcej miejsca w zieleni, więc to było jak najbardziej na w plus, chociaż współczuję i dziękuję im za ich poświęcenie w dzisiejszej pogodzie. Jest 31 stopni w ciągu dnia a więc nawet człowiek bez cosplayu umiera. Ale nie, generalnie rzecz mówiąc wydaje mi się, że rzeczywiście jest trochę tego rozwoju, jest trochę tego postępu. Jest większa różnorodność rzeczywiście tych prelekcji, nawet nie mówię już o Gwiezdne tylko ogólnie. Rzeczywiście w programie jest między czym wybierać i wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej bloków było w tym roku. Więc pod tym względem jest niewielki, ale jednak systematyczny jakiś rozwój, rozwój tego kapitularzu. I co, za rok też wpadasz? Na 99% tak, jeżeli, jeżeli nic innego nie wypadnie, że tak powiem w tym terminie. Dobra, no to piątka. Dzięki serdeczne. I do usłyszenia. Wracamy do Mando. <laughs> <laughs> mando, który się dzisiaj nagadał. Ile miałeś piolekcji dzisiaj? Dwie tylko. A nie, bo tak, bo ty na trzeciej no, już miałeś udział, no. przeszkadzałeś. Absolutnie nie przeszkadzałem. Ja się zgadzam tu z przedmówcami, a, bo ja mam też odczucia, że jest mniej niż rok temu, ale to są tylko odczucia, tak naprawdę liczby zweryfikują. Rok temu był pierwszy mój konwent i ja byłem tak trochę, trochę pod takim bardzo pozytywnym wrażeniem małego, dużego konwentu i może teraz po prostu jak przyjechałem, to, to już tak bardziej na chłodno na to patrzę. Aczkolwiek absolutnie mi to nie przeszkadza, bo jest pieruńsko ciepło, w salach jest... Tak gorąco, że się wyrobić nie da. I my z kolei, no, tak jak Sef mówi, że był tylko na bloku Star Wars, no ja tylko blok e, horroru. Bo umówmy się, Kapitularz też jest jednym z nielicznych konwentów. Tylko te dni Fantastyki, chyba o, o których mówił e, Sylwek, mają też osobny blok horroru. Mm, no, Kapitularz jest jednym z nielicznych, który ma blok horroru i grozy. I to na plus osobiście? Jak najbardziej na plus, aczkolwiek no, robimy pół tego bloku, d, drugie pół robiku tak, że znów siedzimy tylko na swoich prelekcjach, nie? Czy kapkę upraszczasz, no ale tak, rzeczywiście tak, jest tak. sporo tutaj rzeczy zgłosiliśmy i wszystkie <śmiech> praktycznie zostały przyjęte. No i właśnie, osób mówisz, że może jest trochę mniej, no czy naprawdę, czy nie, no to się dowiemy, ale jak oceniasz właśnie, nie czujesz jakieś zmiany, czy jest identycznie jak rok temu, twoim zdaniem? Nie, ja nie czuję zmian. Jest tak samo fajnie, jest tak samo ok, bawię się doskonale. Mm, to na razie mówię drugi raz to jestem, na razie tylko lubię ten konwent. Dni fantastyki mają osobne miejsce w moim sercu, ale też ostatnimi czasy bardzo rzadko je odwiedzam, bo po pandemii byłem tam dwa razy, z czego raz nawet nie miałem akredytacji, bo to był ten pierwszy popandemiczny, gdzie się siedziało tak naprawdę przed zamkiem. Także dawno nie byłem. Lubiłem je wcześniej, jak otwierały wakacje, a nie jak zamykały wakacje. A tutaj bawię się bardzo dobrze. Jest fajnie, jest, jest, jest, jest, jest. nic nie mam do, do skomentowania ani negatywnie, ani pozytywnie. Myślisz, że ten konwent wpadnie na stałe do twojego kalendarza? Istnieje taka możliwość, bo upatrzyliśmy go sobie, nie wiem czemu, jako nasze miejsce spotkań żeby zrobić zjazd konglo zjazd konglo kon w Łodzi to trzeba mieć jakiś nie wiem ponury żart ale zobacz bo ja jeździłem do was nie tak no. żeby jakkolwiek się z wami zobaczyć no i teraz karma wróciła na szczęście no ale, ale no też no, tak naprawdę przyjechałem dlatego że wiedziałem że będzie fajnie bo wiedziałem że się spotkamy znów wszyscy w tym roku w dużo mniejszym gronie niż rok temu ale i tak jest nasz chociaż czy dużo mniejszy część wypadła część doszła no ale za rok już na pewno nie robię prelek masz dość przygotowywania tak. Dobra, ale właśnie lekcje? bo i Kuba i Mando, no i ja też byliśmy prelegentami czy czujecie się dobrze zaopiekowani bo to też dla słuchaczy może być ważne poza pewnymi problemami technicznymi związanymi z rzutnikiem wczoraj wszystko było w sumie spoko, więc... Chodzi o to, że w auli z jakiegoś powodu był wyłączony prąd nie po główny rzutnik? Dostaliśmy informację, że w ogóle prąd nie działa w całej sali, dlatego nie ma rzutnika, nie ma mikrofonu, nie ma niczego. Więc dostawiono po prostu mniejszy projektor który no, działał, działał, no, działał no, wyświetlał obraz. no Nie było to idealne rozwiązanie, no, ale zawsze jakieś. Nie? Znaczy działał dobrze, tylko że to był mały no, malutki obraz, no, bo to nawet nie zajęło powierzchni całej tablicy, więc no, obraz był niewiele większy niż jakbym po prostu monitor obrócił. No ale zawsze coś. Mhm. Dobra, ale no to trochę taki przypadek przy pracy nie, niezależny w sumie od organizatorów pewnie. A poza tym? Poza tym wszystko spoko. W sensie jak na początku dzisiaj ja miałem, nie wiem czy nie pierwszy, pierwszą prelekcję w ogóle w bloku horroru o 10:00 I miałem problem z... <śmiech> się śmiałem, że mógłbym już mieć pro... stopień profesora, bo już nie umiem rzutnika odpalać. Jak tam poprosiłem o pomoc, od razu się wszystko udało ogarnąć i co? No i potem już bez zarzutu tak naprawdę. Woda też jest, to jest, to jest najważniejsze przy takich temperaturach, przy takiej ilości prelekcji, więc ja się czuję zaopiekowany. Mhm. To są właśnie te zmiany, które ja jednak dostrzegam na przestrzeni, bo mam wrażenie, że jeszcze dwa lata temu, albo trzy lata temu nie było w ogóle osób w salach, tak? W sensie byli opiekunowie, ale oni nie byli na miejscu. Oni mieli chyba więcej funkcji po prostu i tu się opiekowali gościem, tu się opiekowali salą, tu może robili coś jeszcze innego i de facto często na początku prelekcji, czy pod koniec nie było nikogo na miejscu, więc jak coś się waliło, to trzeba było szukać Igora. Igor szukał orga. Rok temu już byli opiekunowie sal tak w miarę na miejscu, a jak nie, no to ktoś wyznaczony, ale to były osoby tak szybko przeszkolone, więc to jeszcze czasami jeszcze nie do końca działało, a w tym roku to w ogóle już jest tak dopięty na ostatni guzik, nie? właśnie... Tak, no w sumie faktycznie właściwie na wszystkich prelekcjach, na których byłem, to siedział ktoś z ekipy na miejscu cały czas. Tak, dokładnie i nawet, e, to też jest fajne, że oni nie wychodzą w czasie prelekcji, tylko jakby nadzorują przez cały czas to, co się mm. dzieje, tak? Reagują, czy ktoś, nie wiem, siedzi powiedzmy w drzwiach i utrudnia dostęp, czy też po prostu kontrolują czas. Nie na zasadzie, że wpadają, otwierają drzwi, rzucają ci karteczkę, co czasami może też prelegenta w jakiś sposób deprymować, czy po prostu przeszkadzać mu i wybijać z rytmu, więc to też jest jak najbardziej na plus. Natomiast kwestia pewnych udogodnień, które mogłyby się pojawić, to w jaki sposób tak dobieranie sal, żeby no mimo wszystko one chyba były bardziej przy niektórych prelekcjach po prostu ciemne, albo w jakiś sposób zaciemniane, albo to... dostarczane chociażby nie wiem to już może marzenia po prostu jakiegoś wentylatora biorąc pod uwagę, że mamy 33 stopnie tak. i w sali powiedzmy 40 osób no to tutaj pewne poprawki takie stricte organizacyjne można pewnie byłoby zrobić. Pewnie pytanie, jaki to jest koszt, no, ale to wszystko jakby do przemyślenia, tak? I każda, każdy zjazd, każdy konwencz, coś powinniśmy z niego wynosić, także pod względem organizacji takich imprez. Mhm, tylko, że to są też, no, takie trochę kwestie niezależne, bo my na wydziale też mamy problem, że jest konferencja, a okazuje się, że w sali nie da się zasłonić okien, tak? Bo nie ma żaluzji albo one są uszkodzone, więc no na to organizator, no, mhm. co może zrobić? No, nie powiesi zasłonek, bo też nie może, nie? De facto. Więc tak, to jest problem. Jeżeli robicie jakieś prezentacje na Kapi no to przez specyfikę budynku lepiej robić ciemne napisy na białym tle, no bo wtedy wszystko będzie czytelne. Jak zrobicie, jak my, do horroru slajdy czarne, no to jest problem niestety z tym. No blok horroru chyba najbardziej na tym ucierpiał, bo tam cały czas było jasno. i. A miało być klimatycznie, miało być ten ciemny kolor jakoś odzwierciedlać to, co o okay. czym się mówi, tak, a no, wyszło tak, że osoby z pierwszego rzędu pewnie najwięcej widziały a reszta to, to po prostu z opowiadań. Tak, Ale wczoraj na horrorach świątecznych mieliśmy już późny wieczór, więc wtedy jako tako było widać, nie? Te slajdy. Tak. tak. Mhm. I jeszcze e, kończąc ten poprzedni wątek, na przykład rok temu opowiadałem tę anegdotkę, że dziewczynom o 21 włączył się komputer. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, a to wynika z tego, że normalnie praca w wydziału, ja tutaj pracuje, tak więc to wiem, trwa do 20.30, no i potem pracownicy przychodzą po salach, jeszcze sprawdzają, czy nikt tam nie siedzi, gaszą światła, zamykają okna, ale komputerów, no nie będą każdego jednego sprawdzali, zwłaszcza to no obsługa, ta techniczna ochrona, no to są starsze osoby też często. Dlatego komputery są zaprogramowane na automatyczny po prostu się i powrót do ustawień fabrycznych o 21.00. No i rok temu to była niespodzianka w wielu salach, a w tym roku organizatorzy o tym wiedzą, tak? Sami się z tego śmieją i tak dalej, więc to też pokazuje, że wszystkie te nawet drobne wpadeczki, że gdzieś tam ktoś zanotował w kajeciku i teraz no ludzie są tego świadomi, dla mnie no bo to jest mała rzecz, nie? Ale to pokazuje, że oni robią to bardzo świadomie. Tak. Przede wszystkim wyciągają wnioski, tak? To nie jest tak, że konwent się kończy, każdy idzie do domu, tylko pewnie przygotując się do kolejnej imprezy wyciąga odpowiednie wnioski, patrzy, co nie zagrało wcześniej, tak? I uczy się po prostu na błędach. Kuba, jeszcze Ciebie nie zapytałem. Ty masz jakiś taki, wiesz, swój pik, jakąś topkę tutaj atrakcji, eventów, prelekcji, na których byłeś, albo coś, co Ci się nie podobało, no co swój. myślisz, że można zmienić, co można doradzić może organizatorom? Najlepsze oczywiście moje, nie? Nie, tak poważnie to u mnie wyszło trochę monotematycznie, bo na przykład dzisiaj no to, cały e, dzień, to cały dzień się siedziałem albo u siebie, albo u Was, Aha, to... więc, tak. więc trochę porównania z innymi nie mam. Nie wiem, czy bym powiedział, że w tym momencie mogę powiedzieć jakiś jeden mój ulubiony moment. Myślę, że jeszcze jutro mi się to może wyklaruje. Zobaczymy, ale ogólnie... Nie było niczego takiego, co by mnie zawiodło. Tak jak tak, w tak, poprzednich tak. latach się zdarzało na przykład, że poszedłem na prelekcję, która się bardzo fajnie zapowiadała, a potem się nudziłem, no to tutaj nie było tak jeszcze, więc jest, jest spoko pod tym kątem. Pod tym kątem ja też, dlatego pytałem Was o te zmiany, bo ja mam wrażenie, że Kapi w tym roku odszedł od konwentu szkolnego, że nawet patrząc po programie już nie ma za bardzo takich totalnie randomowych osób, które... Znaczy, może jakieś pojedyncze są, tak? ale nie rzucają się w oczy takie totalnie nowe nazwiska, osoby, które pierwszy raz jadą na konwent, robią swoją pierwszą prelekcję i po prostu opowiadają o czymś, co lubią. Takie jeszcze rok temu były. Byłem na takiej prelekcji o gra, gdzie facet, facet no młody chłopak tak opowiadał na zasadzie, to jest taka gra, mniej się robi to, podoba mi się, fajna jest nie? No i to nie było merytorycznie, nie wiadomo jakie, no ale spoko, no bo facet opowiadał o swojej, tak? chłopak opowiadał o swojej pasji. Gdzieś tam na to też powinno być miejsce na konwentach. Tutaj już mam wrażenie, że teraz ten program jest bardziej przesiewany. Może też przez to, że konwent trwa tyle lat, to oni dobierają. Może już osoby, które się sprawdziły, które dostały jakiś pozytywny feedback w ubiegłych latach. Ale mimo tego, że program się znacząco rozrósł, no to ten poziom prelekcji jest wysoki. I nawet jak są... Ja na przykład byłem na prelekcji o wykorzystaniu religii... W literaturze, jak y, pisząc książkę, stworzyć religię, kult, nawiązując do realnej, czy tworząc własny. I były takie dosyć hermetyczne przykłady tam XVII-wiecznego Tybetu, czy coś takiego. To było trochę abstrakcyjne i na przykład mi osobiście średnio ta prelekcja całościowo podeszła, ale jednocześnie było widać, że prelegentka totalnie się zna. Także to jest totalnie ikonik, konik, że ona właśnie moim zdaniem powinna chyba bardziej przyziemne przykłady dawać, albo bardziej precyzować to, o czym mówi tak gawędziarsko, ale cały czas było czuć, że ona totalnie wie, o czym mówi. Nie, że to nie jest nie, notka z Wikipedii, czy właśnie podoba mi się, nie podoba mi się, tylko ekspercko przygotowane przez kogoś, kto się nie wiem, napisał z tego już magisterkę, czy pisze jakieś artykuły, prowadzi bloga na ten temat przez kilka lat. Więc nawet mimo tego, że trochę mi to nie podeszło, no to czułem szacunek do wiedzy i do tego, ile informacji gdzieś tam na tak się pojawiło. Pełna zgoda. Ja tak samo. No dobrze, no to co? Kończymy pierwszą część relacji? Tak. Oczywiście. My się widzimy jeszcze jutro? Tak. tak Mando jutro się wybiera do Lublina na targi książki. Niestety tak, z samego rana. A może stety. Znaczy bardzo dobrze, że tam będę, ale w stanie, w stanie o 6 czy piątej nie będzie zbyt przyjemnym doświadczeniem. Gdzie ekipa Stephen King będzie opowiadać o. o klubie Kingu. zbrodni Stephena Kinga, czyli o kryminałach, powieściach detektywistycznych i tej gałęzi um, jego, twórczości. jego twórczości. Dziękuję. Będzie relacja na Radio SK? Nie wiem. Będzie na pewno zapis na e, kanale Albatrosa, bo oni to nagrywają zawsze i wrzucają. Może będzie zapis audio w, w Radiu ale to jeżeli będzie nagłośnienie takie samo jak w Warszawie, to raczej nic z tego nie wyjdzie. E, a czy relacja będzie, to nie wiem, no bo planowałem taką relację jak po Targach Vivelo w Warszawie, ale z tego co już słyszałem od ludzi, tam jednak jest dużo powtórek, czyli to stoisko Albatrosa to jest też im roczniej, tym lepiej, a nie pan Mercedes. No nie robili nowych, wielkich stoisk, więc raczej powtórka. A same gadżety, które sprzedają, to też są tylko dwa nowe, więc nie wiem, czy to będzie materiał na wideorelację. Ale jak nie to chociaż w wiadomościach. Są ta, Tak, ta, tak. Ta, ta. No dobrze, więc odsyłamy zainteresowanych do radia Stephen King, a my się słyszymy jeszcze pewnie jutro. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, to dziś nas w knajpie nie będziesz męczył? Witamy się ponownie, cały czas mamy sobotę, ale mamy teraz dwóch nowych rozmówców, bo są ze mną Michał Chylak, Chylu, cześć, Piątka. Witam. I jest z nami Michał Dżeryrakowicz, ojciec Dżerysław, witam. Cześć, Mas. No dobrze. No to powiedzcie, jak Wy oceniacie tegoroczną edycję kapitularza? Już może tak trochę was nakieruje. Rozmawialiśmy o tym, czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, no bo chyba to jest od początku tego nowego kapitularza, już przez kilkanaście chyba lat. Jerry, no to jesteś tutaj drugi raz. Czy macie jakiś swój topowy moment tej imprezy, czy macie może też jakieś rzeczy, które Wam się nie podobały, jakieś takie Wasze sugestie dla organizatorów, co można by zmienić? Na no po kolei, jakie są ogólne wrażenia? Chylu, doświadczony zawodnik. Tak, doświadczony zawodnik. Co mogę powiedzieć? No, widzimy się znowu w tym samym miejscu, czyli na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Co do organizacji, no to myślę, że wszystko jest ok, przynajmniej tak z mojej perspektywy. Na nic jakoś nie narzekałem, chociaż głównie skupiam się na e, zaliczaniu wszystkich prelekcji, które mnie interesowały. Ogólnie jestem zadowolony, więc wszystko jest na tak. Ile prelekcji odhaczyłeś? O, już nie liczyłem. Myślę, że od wczoraj to tak z 10 tak razy oko, no nie, nie, nie powiem Ci dokładnie, musiałem tu sprawdzić. Nie wiem, czy nie więcej. Nie, nie wiem, nie powiem. I jaki oceniasz? Bo ja miałem taką uwagę, że chyba poziom jeszcze wzrósł, że ten konwent się profesjonalizuje, że jest mniej takich prelekcji, na zasadzie jestem młody, pogadam po prostu krótko A coś mi się podoba i podzielę się z tym z innymi, tak? Jest spoko, ale że teraz jest właśnie no więcej fakt, takich fachowych. No masz tu rację, tak? Bo dużo jest takich bardziej profesjonalnych tych prelekcji, widać. Chociaż chyba większości, na których byłem, to była prowadzona raczej chyba przez gości. Nie, nie. wiem, się to sprawdzić, ale nie. No, te, co były nawet nie prowadzone przez zaproszonych twórców, były no, dosyć profesjonalnie przeprowadzone. Mhm. I może powiedz o kilku chociażby z nich, No nie, no, jak no, szczególnie podoba. Jak zwykle tutaj wszystkie do tej pory trzy, trzy prelekcje naszego ulubionego Michała Gołkowskiego, no to polecam z całym serduszkiem bo są cudowne i można słuchać tego bez końca. Tak, Michał Gołkowski w ubiegłych latach opowiadał m.in. o historiach ze Stałego Testamentu czy o historii I wojny światowej, ale on te Zogunię robi w takich... o wszystkich swoich książkach. Znaczy tak, on mówi o motywach, które wykorzystuje w swojej literaturze, ale właśnie jak gdyby dzieli się ciekawostkami z researchu, który wykonał na potrzeby tak, dokładnie. No, tu, tu w tym roku właśnie podzielił się z nami całym researchem do swoich książek, gdzie wykorzystał mitologię Azteków i całą tą kulturę aztecką. Też nawiązywał do swojej ostatniej książki, która wyjdzie w przyszłym tygodniu, czyli do Mykoły ze świata cyber, cyberpunku. I tutaj też nawiązał do właśnie problemów ze sztuczną inteligencją. Jak to może wpłynąć na nas i tak naprawdę czego my się boimy. A tak naprawdę boimy się tego, czego nie ma. No ale też pomijając, co mogę jeszcze powiedzieć? No prelekcje, co ja jeszcze miałem? Matko, już nie pamiętam. Dobra, nie wiem. <gry> Jerry, dawaj. Dobra, czyli y, mówisz o Gołkowskim, ja też się pod tym podpisuję. Byłem tylko na jednej z nich, ale one są... Specyficzne, bo Gołkowski tak trochę celowo też podbija kontrowersję tutaj, stara się być taki młodzieżowy, no. ale na zasadzie bardziej jednak się kieruje do 30-latków. To nie jest taki how do you do fellow kids, tak nie przegina, ale właśnie on też wykorzystuje swój swoją wiedzę taką ogólną popkulturową, bo tu nawiążę do Minecrafta, A, do Warhammera 40 tysięcy, tu do filmów, czy do jakichś do ogólnie klasyków literatury. Tak, i to, to jest takie bardzo właśnie konwentowe, on ma charyzmę, nie jest no, takim podzikajem. Teatralne jego gibasy tak. typu jakieś te stenki rodzajowe. To, nie pośmialiśmy się. Tak, na ostatniej prelekcji znalazł jakieś czapeczki takie urodzinowe i zaczął rozdawać y, konwentowiczom. <grym> okay. Sam też założył, ale oddał swoją, bo brakło. Mm -hmm. Jack, a Ty jak oceniasz program? Może zacznijmy od tego. Na Cię program oceniam bardzo dobrze. Najlepszy dowód na to jest taki, że nie wiem, siedzimy na konwencie drugi dzień i w zasadzie ja nie przypominam sobie konwentu, na którym zaliczyłbym tyle prelekcji w zasadzie od prelekcji do prelekcji mieliśmy problem, żeby coś zjeść w międzyczasie, bo po prostu ciągle się coś dzieje. No i to, co Chylu powiedział, że no mi się wydaje, że faktycznie jest dużo dobrych jakościowo prelekcji, bo... Ja byłem na sporej ilości prelekcji też wygłaszanych przez gości, ale to co widziałem na przykład, nie wiem, to co Kuba z Kremówki robił, to były bardzo ciekawe rzeczy, bardzo też profesjonalnie zrobione. I ogólnie prelekcje super, na czym byłem tu może za chwilę. Odniosę się do tego rok do roku, bo od tego zacząłeś. Ja mam wrażenie, że czuć wyraźnie w tym roku, że to jest mniejszy konwent niż był w zeszłym roku, bo jednak ten Polkon chyba podbił, mam wrażenie, ilość ludzi. Było więcej trochę stoisk mam wrażenie, trochę różnorodniejszych i było więcej ludzi ale to, że jest tutaj tych ludzi trochę mniej, to nie robi problemu, bo i tak w zasadzie w salach jest sporo ludzi na, na punktach programu. Też tych wystawców, tego wszystkiego jest dużo i no, ja odnoszę takie wrażenie, że to jest taka wielkość konwentu, która kapitularzowi chyba pasuje w tym kontekście, że to, wydaje mi się, że to jest taki konwent trochę pomiędzy takim konwentem, jeszcze staroszkolnym szkolnym właśnie, a takim konwentem m, już w tym nowoczesnym stylu, nie? Atrakcje, targi, punkty programu i tak dalej i tak dalej i to jest bardzo fajnie zbalansowane nie? bo z jednej strony faktycznie jest czego posłuchać, jest, nie wiem, jak ktoś chce autografy od jakichś autorów czy jakieś tego rodzaju rzeczy to sobie znajdzie nie, można sobie pobrać udział w różnego rodzaju tam, nie wiem, RPG, jakieś inne rzeczy nie wiem, poglądać wioski, tu jest mnóstwo rzeczy, na których ja nawet nie byłem, nie było czasu po prostu, więc no to jest pod tym kątem fajna impreza, nie? <trybujesz> mhm, tak, bo na zewnątrz przecież dzieje się spora część konwentu. Tam są walki na te różnego rodzaju dmuchane i inne miecze. Dokładnie. Kuźnia, też jakieś takie mandarki. polowa. Stoisko, te tak, wioski. Tak, tak, tak, tak. I to jest taki, no spory też teren. On nie jest może zapchany tak. No całkowicie, ale dzieje się tam cały czas coś. Dokładnie tak. Mhm. Dobra, ale to na czym jeszcze byłeś? nie? No tak jak mówię, byłem na wielu rzeczach, no bo w zasadzie z jednej strony to byliśmy na prelekcjach naszej ekipy, więc no tego już jest dużo, chcąc nie chcąc. No ale zaliczyłem trzy prelekcje Kuby z, o filmówce przy kremówce i one wszystkie były bardzo dobre. To jest zawsze dla mnie y, ciekawa perspektywa, no bo... Y, no to już pomijam, nie? To już pomijam, ale, ale to, że on mówi o takich rzeczach, w których ja nie siedzę, nie? Czyli na przykład ja byłem na leże. no tu znałem w zasadzie tylko... Te pierwsze odsłony, później już ich nie znałem, więc dla mnie to było ciekawe historycznie. No ale dzisiaj byłem na prelekcji o Fnafie. Trochę na zasadzie takiej, że mi to dzieciaki przywlekają ze szkoły, więc chciałem się dowiedzieć, o co, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę i czy to jest tak złe, jak te komiksy, które mi dały do przeczytania. <grym> więc to było interesujące. No i byliśmy na grach... Y Daniela Mulinsa, Ja nie słyszałem nic o tym, a wydaje mi się to fascynujące zjawisko. Nie wiem, czy dla mnie, ale, ale do posłuchania fascynujące. Wczoraj byliśmy z Sylwkiem na prelekcji Istwana Nigdy Wiszwarego, nie pamiętam. Wiśwerego, tak. E, o kolonizacji Marsa, która się okazała prelekcją o tym, że wszyscy umrzemy, e, bo jest e, efekt cieplarniany i w ogóle robimy złe rzeczy zamiast tych dobrych. E, ciekawa prelekcja, e, i, i też wydaje mi się, że to. Tematycznie było ciekawie rozwiązane. Może nie potrzebowało na dwóch godzin, ale, ale i tak tutaj Istwan sobie dobrze z tym poradził. Dzisiaj, w momencie, kiedy wy byliście na mastertonie, ja byłem u Maćka Lewandowskiego. On opowiadał o wierzeniach takich, a bardziej miejskich legendach. No, w wierzeniach to tego nawet można, nie, chyba nie można tak nazwać, apalachów fajna prelekcja, dobrze poprowadzona, te ciekawostki fajne. Część znałem, część nie znałem. Bardzo sympatycznie też ludzie fajnie, fajnie reagowali. Także no dużo rzeczy. Dużo rzeczy udało mi się zobaczyć. Jeszcze byłem na dwóch punktach krótko, bo musiałem się zawijać od Seva. Byłem na komiksach Star Wars. No, Sef to jest też dobra firma i uznana, więc on się, sobie fajnie te, te prelekcje rozkłada i tam widziałem, że już się zaczątek dyskusji robił, też jak ja musiałem się zawinąć. No i teraz byłem na panelu w klubie dyskusyjnym o heroinach. O, nie, nie powinienem mówić heroina, bo ci YouTube zbanuje. O, o bohaterkach w popkulturze. Ciekawa dyskusja się tam też wywiązywała, bo faktycznie Tutaj sama chyba twórczyni tego panelu mówiła, że była zmęczona męskim ego, Najkrócej rzecz mówiąc, tych paneli dyskusyjnych z zeszłego roku. My trochę narzekaliśmy, bo też trafiliśmy na jeden taki panel, że był dramatyczny. No i zaprosiła kobiety. No i rozmawiały o bohaterkach, jakby wiadomo, o postrzeganiach jak to się zmienia i tak dalej. Różnorodne towarzystwo, więc i dyskusja się po prostu robiła, ciekawa, ale już po prostu po tylu godzinach programu i też naszych punktów to już po godzinie się zwinąłem, żeby trochę szcilować. Ja też odhaczyłem chyba już 7 czy 8 punktów programu z naszymi. Może nawet tam nie wiem, jeszcze znam z jeden, mi się też mieszają. No, jeszcze autografy po drodze nie. Tak, więc tak, dokładnie. E, też mam ochotę trochę po prostu e, zwolnić, wychilować. Ale wszyscy jesteśmy zadowoleni, tak? Jak najbardziej. Tak, tak, tak. A jakieś inne uwagi odnośnie, nie wiem, targów, strefy gastro, zaopiekowania prelegentów? Czułeś się zaopiekowany? Nie, no, wszystko klasa, nie? Tutaj zawsze jest, osoby są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Kaja, jeżeli dobrze pamiętam, obsługiwała cały czas naszą salę horroru i y, musimy jej podziękować, bo nam pozwoliła na dużo. <śmiech> Przedłużyć nam czas i w ogóle. Ale nie, zaopiekowanie jesteśmy super, przygotowane to wszystko super nie przewidzieliśmy tylko, że światło za jasno świeci i trochę nasze prelekcje nie były widoczne, ale to stały problem widziałem u wszystkich prelegentów. Ja nie mam żadnych jakby negatywnych uwag, ale trochę tak jak Chylu, no ja nie wszędzie nawet miałem okazję być. Tu, gdzie byłem, nie, nie miałem problemów. No mówię, ja widziałem tylko, że stoisk trochę jest mniej, mam wrażenie, ale to wydaje mi się, że to też jest po prostu dostosowane do tej ilości ludzi. No jakby było więcej ludzi, to stoisk by było więcej, a tak no to musi się jakoś to rozłożyć, tak żeby to było no jakoś tam racjonalnie poukładane mi się wydaje. Ja tu myślę, że jeżeli chodzi o stoiska, to tu duży problem robi termin. Bo mamy teraz wrzesień, zaczynają się różne eventy. No tak, MFK I Zara masz za tydzień jeszcze jakiś event, potem znowu i to, tak, wiesz, ci wydawcy. Jest za tydzień i jutro są te targi. A czy teraz są te targi książki w Lublinie? To i tak no, masz dobrze. wszystko naraz i to wiesz, to ciężko pogodzić, tak? Nie możesz być nagle w trzech miejscach naraz. No. Mhm. Więc to też każdy musi się wybierać, gdzie mu lepiej, na przykład albo logistycznie. Tak, tak. No to, no to nawet Kopernikon, no to też jest przecież temat, który jest za dwa tygodnie, a to umówmy się, to, to też jest trochę tak, że ludzie pewnie wybierają, nie? No. I wiadomo, że jak jesteś, nie wiem, z Łodzi, no to sobie wybierzesz e, kapi, jest... no bo, bo jest po sąsiedzku, nie? Ale... Generuje koszta, tak? Bo zawsze musisz dojechać, jak gdzieś Ale no, pojechać. No ktoś jest przyjemny, tak, jak to na sobie na miejscu, wybierze, to no? masz problem, bo nie musisz płacić za nocleg, tak? No. Mhm. No w sumie musimy, a nie, bo my nie, ma, nie mieszkamy w kamienicy, bo chciałem powiedzieć, że musimy sprawdzić czy mamy gdzie wracać, bo właśnie się pojawiła informacja dzisiaj, że jakaś kamienica się zawaliła w Łodzi. Także nie wiem czy wszyscy uczestnicy <laughs> mają gdzie wracać do mieszkania. Ale tak, Łódź. Już nie będziemy robić sobie żartów z Łodzi jak ostatnio. Przepraszam. Nie, ale musiałeś. <laughs> Jeden malutki. Ale to fakty. Z Łodzi się więc. nie nawet łodzianie. Mm -hmm. wiesz? No. Dobra, czyli na razie same pozytywne wrażenia? Jak najbardziej. Jak najbardziej. I co? Czyli y, widzimy się, znaczy y, może się jeszcze jutro zobaczymy na momencie, przynajmniej z Chrylem, bo Jerry chyba wcześniej się zmywa? Tak, no ja już jutro nie będę tutaj. E, ja do trzeciej, do 15 muszę się Ale myślisz, że ten konwent za gości na stałe w swoim kalendarzu? To może być taka coroczna tradycja Ech. teraz, jak się udaje te zjazdy robić i to nam jeszcze? Wiesz to, no ja się zarzekam, że już nie będę robił prelekcji, ale zobaczymy, co będzie za rok. E, może się złamie, może nie, a może a nie właśnie tylko. Ale właśnie prelekcji. chciałem powiedzieć, ale może właśnie tylko jako uczestnik się pojawię. To jest na pewno super sympatyczne miejsce. Bo mi się podoba naprawdę ta skala. Bo jednak, jestem trochę starym dziadem i, na przykład, mnie już skala takiego pyrkonu, który mam w Poznaniu, trochę nie tyle przerasta, co przeraża. Nie? Że po prostu tych ludzi jest tak dużo, tych atrakcji jest tak dużo. To się też przekłada na, na koszty. i i stanie w tak, stanie w kolejkach jakby cały, całe te tłumy ludzi e, także no pod tym kątem mówię, tu, tu mi się szalenie to podoba że to jest właśnie taki m, właśnie niekameralny, ale w odpowiedniej wielkości dla mnie duży, ale nie za duży dokładnie tak, mhm. no ile to na pewno będzie tutaj D D daleko nie mam ty. nie musisz mnie namawiać dobra, to dzięki za rozmowę dzięki, Piątka. dzięki i do usłyszenia hej, Hej.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 Czasy się zmieniły, my się zmieniliśmy i teraz nawet sami nie pozwalamy sobie na pewne rzeczy, bo byłoby to nie byłoby to autentyczne, co z nas samych. Tak, słuchacze się zmienili, świat się zmienił, wszystko się zmieniło. Ale no i, piwo pijemy. Tak, i być może zmienił się też kapitularz, o czym pewnie za moment porozmawiamy. E, może zacznę od Krzyśka, Powiedz mi jak to wygląda z twojej perspektywy, tak jesteś tutaj na stoisku, czy twoim zdaniem cokolwiek się zmieniło względem poprzednich lat, czy jesteś zadowolony? Znaczy, to akurat ciężko powiedzieć, no bo to jest drugi rok z rzędu, kiedy mam tutaj stoisko wydawnictwa. Mogę powiedzieć, że mamy Konstans. W tamtym roku, kiedy był Polkon, było naprawdę fajnie, byłem zadowolony, a teraz kiedy jest już kapitularz solo, też jestem zadowolony więc jakby sytuacja jest taka przynajmniej na tym samym poziomie czyli zadowolony jestem a jeżeli chodzi o całość konwentu, no to też ciężko mi jest powiedzieć bo rzeczywiście jestem przykutą osobą do stoiska i raczej jak się wyrwę gdzieś to tylko aby coś zjeść lub kawę wypić i nie mam niestety jakby okazji być na punktach programu ale przed samym konwentem Wtedy, kiedy sprawdzałem w ogóle, jacy tam ludzie są, jakie prelekcje, robiłem to oczywiście pod kątem też zebrania, zgrupowania naszych autorów, którzy się tutaj pojawią lub związanych z wydawnictwem 9, to powiem, że... Byłem w mega szoku, jak bardzo bogaty jest teraz program Kapitularzu i powiem, że w tym roku to jakbym miał być uczestnikiem takim zwykłym, przyjezdnym, kupującym bilet, to zdecydowanie bym się na to zdecydował. Mega ciekawy program, mnóstwo rzeczy mnie tutaj zainteresowało, tak? Tak, rozrósł się, jest coraz więcej w ogóle bloków, ale y, ciągnąc jeszcze wątek y, wystawców, tak? takie dwa pytania doprecyzowujące, czy czujesz się dobrze zaopiekowany, bo myślę, że to jest ważne dla innych osób, które być może rozważają taką funkcję na tym konwencie i druga rzecz, taka... Taki był o tym, że kapitularz nie do końca jest konwentem, gdzie można kupić książki i gdzie książki się sprzedają. Czy twoim zdaniem jesteś zadowolony też tak po prostu finansowo, biznesowo? To znaczy tak, zaopiekowany jestem, więc to jest super, jeżeli chodzi o organizatorów. Nawet wyciągnęli mnie z kolejki, że tak powiem tej akredytacyjnej i pozwolili być szybciej, bo ta kolejka naprawdę była koszmarem. Nie wiem, dwie osoby, które siedziały i akredytowały wystawców, z czego jedna nie robiła nic, druga rozmawiała sobie i dyskutowała z, z, z jakąś osobą i po prostu kolejka w ogóle stała i się nic nie ruszało. To było dla mnie trochę takie zaskakujące i negatywne, że tak powiem w, w tym wszystkim, ale no tutaj zostałem zaopiekowany bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o samo jakby takie książkowe, no bo wiadomo jestem wydawnictwem książkowym wydaje mi się, że chyba my już osiągnęliśmy przynajmniej jako dziewiątka taki pewien poziom jakby uznania już czytelniczego gdzie u nas konwent wypada naprawdę dobrze, ale troszkę gdzieś u innych wystawców słyszymy że no Szału nie ma, że rzeczywiście ludzie bardziej oblegają stoiska te takie gadżetowe, rpg być może, chociaż nie wiem, musiałbym się Blackmonka zapytać, jak u nich to wszystko wygląda. No ja ze swojej strony powiem, że jest ok, cieszę się, jest mi miło w tym roku tutaj być pod względem zarówno towarzyskim, jak i finansowym, więc jestem w pełni usatysfakcjonowany. Super, brzmi dobrze. Bartek, ty natomiast jesteś twórcą programu, tak? Tak. Który to jest dla ciebie kapitularz w ogóle? Wiesz co, młody twierdzi, że to jest trzeci, a ja mam takie niepokojące podejrzenie, że to jest czwarty. Zależy jak liczyć, bo na pierwszym byliśmy jeszcze przed pandemią, potem w 2020 roku był kapi online, mhm. gdzie tam tylko gdzieś tam nagrywałem wideo z prelekcją i z tą resztą. Byliśmy w zeszłym roku, byliśmy teraz, więc myślę, że to jest czwarty. Jest różnica, w... przede wszystkim jak spojrzałem na program, to się okazało, że tego programu jest na przykład dwa razy więcej niż było rzeczywiście na początku. To jest też tak, tu zawsze to było robione w... na Wydziale Filologicznym, więc zawsze było zaplecze. Zawsze, zawsze ale w ostatnim... No tak, tak, tak, te na których ja jeździłem powiedzmy, czyli ostatnie powiedzmy 5 lat. To był kapitularz robiony tutaj i było miejsce na e, gdzieś tam wzrost i faktycznie jak się patrzy na program, to na, naprawdę był teraz napakowany. E, jeśli chodzi o organizację, no to wiesz, myśmy przyjechali w piątek wieczorem, przyszliśmy tu na piechotę z Łodzi Fabrycznej i poszliśmy jakoś tak dziwnie, także weszliśmy od tyłu i akurat się na, potoczyliśmy na boczne wejście, gdy była akredytacja dla e, twórców programu, <śmiech> więc wjechałem cały na biało, i stwierdziłem, o, bo ty, ja tutaj robię program. O, to pan, dobra, to plakietka, tu młody plakietka, tu wszystko, więc poszło szybko. I jest dużo więcej ludzi. To jest też tak, że yy, zawsze jest problem na konwentach z, yy, ze zgodzeniem trochę tego momentum takiego programowego, gdzie ludzie przychodzą posłuchać jakiś dziwnych osobników, którzy gadają o jakichś absolutnie dziwnych rzeczach, bo książki, które czytali 40 lat temu czy coś, a z ym, sekcją targową. Są konwenty, które absolutnie totalnie rządzą się prawami e, właśnie e, nie wiem jak to określić. No ale generalnie część targowa jest jakby dominująca, nie? Na konwentach to są Konwenty, które się nazywają targami, w tak? Targi, faktu. tak. Albo targami książki i tak dalej. Przy czym nawet targi fantastyki, te warszawskie, które Smoku prowadzi, zawsze mają jakąś nitkę programową. Zaprasza się autorów, zaprasza się y, ludzi ze środowiska, niekoniecznie blogerów czy recenzentów, ale jakieś takie postacie, które gdzieś tam wnoszą coś do tego. Tu jest fajnie, bo ta część targowa jest dosyć duża. Rzeczywiście mam wrażenie, że ona jest w dużej mierze skupiona na gadżetach, na grach, bardziej niż yy, powiedzmy na literaturze. Nie mam zdania na temat, czy to jest dobrze, czy źle. No, każde miejsce jest yy, inne. Ja w, w ostatnich latach stosunkowo mało jeżdżę. W tym roku byłem we Włocławku. Tu jestem teraz w Łodzi, gdzie są chodzenie szkodzi.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 Tak. To powiedzcie A mi fajnie, tylko, fajnie, tak? na przestrzeni waszego życia odwiedziliście wiele różnych konwentów. Tak. No i właśnie tutaj czy się, że można coś jeszcze poprawić? Czy tak jak jest, jest dobrze? Jak coś jest dobre, to po co to psuć? Tak? I czy wpadacie za rok? No ja wpadnę za rok, na 100%. Ja już dzisiaj jestem zadowolony, także, <śmiech> także jest ok. Chociaż denerwują mnie niektóre jakby E, nadgorliwe zachowania yy jakby to powiedzieć, tych obsługi, że tak powiem. No nie w sensie takim właśnie, że o tutaj musi pan przejść. A do dzisiaj jeszcze było tak. Specjalnie przeszedłem na, na niedozwolonym miejscu, żeby skrócić sobie drogę na konwent. Mnie wygoniono, że przez parki nie mogę przejść. I to... Wiesz, lepsze, lepsze takie niż zaniedbania, powiedzmy, nie? Ja się pewnie wybiorę, bo to, dla nas to jest troszkę tradycja, że z młodym przyjeżdżamy kolejny rok. On jest coraz starszy. W tym roku wędrował samopas praktycznie, bo ja miałem swoje punkty programu on stwierdził, że nie będzie przychodził ze mną do sali dziecięcej na warsztaty robienia zinów bo on robi swojego zina i nie musi się ode mnie uczyć w sali dziecięcej jak składać kartki świetnie się bawił grając w gry retro także tak, oczywiście no, są miejsca na konwentowej mapie Polski które odwiedzam trochę dlatego, że Łódź dla mnie jest blisko ja tutaj wsiadam sobie w pociąg półtorej godziny jestem na miejscu to jest niewiele dłużej niż ja muszę dojechać na centralną od siebie ze swojej wsi. Ale jest bardzo fajnie. A jeżeli przez kilka lat przyjeżdża się w jakieś miejsce, to zaczynasz nagle znać ludzi i zaczynasz się po prostu czuć jak u siebie. Nie? Tak, Są goście, którzy rzecz, no. rok po roku przyjeżdżają. Jest obsługa, która rok po roku organizuje to wszystko i nagle zaczynasz patrzeć na to troszeczkę inaczej. To nie jest impreza, na którą wpadasz odbębnić program, tylko tak naprawdę po prostu przyjeżdżasz też spotkać się ze znajomymi. No kapitularz też tak mam takie, takie, takie wrażenie i właśnie sobie tak zastanawiam się, czy nie uda mi się jakoś inaczej zorganizować stoiska, żeby móc wreszcie skorzystać z tego kapitularzu. No bo to jest... No, ja teraz mam straszny ból serca ze względu na to, że tak dużo punktów programu naprawdę ciekawych, na których mógłbym pójść, podyskutować, pokłócić się z ludźmi, wiesz, podyskutować, no, no, odpadło mi. Przez to, że jestem trochę przywiązany do stoiska. Jedyne, gdzie się mogę poawanturować, to tylko na, na własnym stoisku. Musisz wziąć nową osobę, żeby móc się wymieniać. Nie? No właśnie, no, dlatego tak myślę, że tak jak ten kapitularz pokazał, że byłoby mnie na to stać więc to, to mnie też ucieszyło i, no i za to też dziękuję uczestnikom, że docenili jakby nas jako dziewiątkę, że, że, że, że to finansowo się też fajnie splotło wszystko. Czyli już więc. masz plan na kolejnego? I tak, tak, także, tak. tak. Tak, no czy wiesz, no ja generalnie zdziczałem przez te wszystkie lata, praca zdalna też robi swoje, ale tak naprawdę yy, zawsze staram się kilka razy do roku ruszyć wyjść do ludzi no ja tak nie mam. jestem do końca pewien czemu ale zawsze jest fajnie no ja tak mam właśnie taką pewną mapę jesienną którą w sumie chyba będę realizował konkretnie cały czas właśnie dni fantastyki Kapitularz, Kopernikon no to są te takie i Mladris jeszcze oczywiście no to są właśnie te konwenty które no są dla mnie takim must have bardzo dobrze się na nich czuję no. Czyli najpóźniej za rok się widzimy. No na pewno. Tak, chociaż ja się wybieram jeszcze na Bahanalia do Zielonej Góry, bo to też... No właśnie Bahanalia bym też chciał od 10 odwiedzić. 10 lat stały punkt programu dla mnie. Chociaż to jest cholernie daleko. Ja muszę przyjechać pół Polski, żeby tam dotrzeć. Przynajmniej nie trzeba się już przesiadać w Zbąszynku, bo skończyli przebudowę torów. Dobra, no to udanego dalszego konwentowania tej jesieni. Piątka na antenie. O! I widzimy się najpóźniej za rok. Najpóźniej. Jasne. Do zobaczenia. Na razie. Jest niedziela. Nie wiem, który w sobie. <śmiech> 8, 8. 8. Nie przygotowałeś Wybiewać. się. I to jest pan prowadzący. To jest prowadzący, i to. Z czym to w ogóle? Profesjonalny podcast. Koniec, co to jest? koniec nie, rozmowy. Noc. Do widzenia. Noc. Z amatorami to nie rozmawiam. Wiecie. Jeśli wszedłeś to tak, się... wyjony... Kto z kim przystaje? Szymasem. Nie, szemasu, nie szemasu. Jest niedziela. Właściwie słychać już, kto mówi, nie, ale. Jest niedziela. To będzie trudny poród. Jest niedziela. Jest niedziela, 8 września, trzeci dzień konwentu, trzeci dzień kapitularza 2024. A są ze mną kobiety eksploatacji rozmówione, czyli Martwa Marta Płaza Potwornicka. Dzień dobry. Jest z nami też Bugosia, Bogusia Szewczyk, witam Cię. Dzień dobry. Myślałam, że przedstawisz nas inaczej, ponieważ same sobie nadałyśmy epickie ksywy. Kapitularz ma nowe duchy Hogwartu. Jęcząca Marta, płacząca Bogusia. To my. No tak, bo trzeci dzień, nie, czas pożegnań. Już się zaczęło. się spokój się. Tak, nie chcemy, nie chcemy się dramy żegnać. na nagraniu. E, nie no, właśnie, chcemy podsumować te trzy dni. To jest Wasz drugi pobyt na kapitularzu. No i taką myślą przewodnią tego nagrania jest to, czy coś się zmieniło od ubiegłego roku, co jest naszym takim ulubionym tutaj elementem, momentem, czy mieliśmy jakiś, nie wiem, wiecie, taki topowy moment tego konwentu i ewentualnie, czy coś jeszcze można tutaj zmienić na lepsze, jakieś sugestie poprawek, czy coś nam nie zagrało. Myślę, że w naszym przypadku porównywanie doświadczenia z zeszłym rokiem może być niewymierne, no bo w zeszłym roku kapitularz był w randze Polkonu, więc rzeczywiście hmm. skala tej imprezy była większa, było więcej ludzi. W tym roku jest ewidentnie to mimo wszystko bardziej kameralne, no ale już nie... my to też mogłyśmy inaczej odbierać, bo jednak nie błąkałyśmy się tak mocno po tym konwentowym terenie, my no biegałyśmy tak. od sali do sali, chociaż zależy też jaki punkt programu, nie? pod kątem frekwencyjnym. Bugosia zjada mikrofon. Ale to absolutnie nie jest zarzut, bo my między sobą w jakichś prywatnych rozmowach i różnych, różnych nagraniach zawsze powtarzamy, że no jakby największą zaletą kapitularza jest to, że właśnie jest kameralnie, rodzinnie, jest fajnie, siedzimy pod drzewkami, no to czego chcieć więcej. Z takich fajnych rzeczy, no to na pewno to, że udało się nam w końcu być na jakichś prelekcjach, nie tylko z tam naszej ekipy. Właśnie wyszły, wyszliśmy, bo w zasadzie był z nami Sylwek, z prelekcji o kotach, więc no temat bardzo od nas, różnych ciekawostek się dowiedziałyśmy, więc nadal fajne jest to, że jakby skala tematyczna jest tu bardzo, bardzo duża, bo mamy horrory religijne, mamy hot księży, dwie takie prowadziły, mamy koty i Star Warsy, więc dla każdego coś miłego. Z tym kapitularzem to jest tak, że ja właściwie, wy wiecie, ale słuchacze, nie to powiem, cały rok czekałam na to, żeby wrócić tutaj po tej zeszłorocznej edycji. I to było takie wyczekiwanie też trochę okupione ogromnymi obawami, bo z jednej strony pamiętałam, jak to wszystko wyglądało w zeszłym roku i jak fantastyczną atmosferę sami sobie właściwie zbudowaliśmy, bo, bo coś, co jest chyba najważniejsze w tym konwentowaniu, to jednak ludzie. No i pod kątem takiego wyczekiwania to bo trochę się bałam, jak to w ogóle będzie, czy uda nam się spotkać większą ekipą, czy wszystkie nasze punkty programu... Jak Bogusia czeka eee. na miłe rzeczy z obawą. <głos> to cała ja. Tak, tak. No, bo pod kątem frekwencji to ja spodziewałam się, że w tym roku może być trochę mniej, bo jednak ten zeszłoroczny Polko no, do pewnego stopnia zwiększył skalę i zasięg kapitularza. Ale ja y, z tym... Z mniejszą ilością osób w tym roku nie mam absolutnie problemu, bo ja już jak tylko zobaczyłam wejście i ten, i ten napis, że Łódzki Festiwal, to po prostu poczułam się jak w domu i myślę, że to dobrze, że na konwentowej mapie Polski są jednak takie punkty, gdzie no, może i jest ten pośpiech, ale jednak czujesz się z sobą tak. Po prostu zwyczajnie, a kapitularz jest chyba takim właśnie konwentem. Nie, on w ogóle powinien zmienić nazwę, bo już też tutaj, jak w tym, w tym roku pojawił się przecież osobny blok, blok Bizarro.kon, to ja uważam, że konglomerat też spokojnie mógłby jeden konwentowy dzień opanować. Także jeśli słuchają nas organizatorzy, to konglomerat wypełnia program. Mieliśmy siedem punktów, siedem wystąpień, więc no, no hej. S to Mando i Jerry, nie? Bo po tym, jak siedzieliśmy nad tymi prelekcjami przez ostatni miesiąc, to oni chyba w tym momencie ani śnią o tym myśleć. Za tym się pewnie, wiesz, przejdzie, nie? Jak to zawsze... Ale chyba. to my też mamy dokładnie coś takiego. Pierwszego dnia, jak tutaj przyjechałam, spotkałyśmy się z Martą i zaczęłyśmy oczywiście narzekać na to, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowane i jak bardzo jesteśmy walnięte, że zgłosiłyśmy tak, dużo ilo tak, tak dużą ilość punktów i że w ogóle zostały one przyjęte, to jak zawsze na początku konwentowego czasu yy, yy, po pojawia się ta myśl, że za rok absolutnie nie, przyjedziemy u mnie się pojawiła na przykład, <grym> tym bardziej, że w tym roku jest um, ten kapitularz jednak trochę inny pod takim kątem, że my cały, um, każdego dnia mamy jakiś punkt programu, mm -hmm. a znając to nasze całe zafiksowanie na punkcie tego że nie jesteśmy gotowi, że te prelekcje jednak nie, pewnie nie wypadną tak, jakbyśmy chciały, no to możecie sobie wyobrażać po, po prostu, jakie nam tutaj w głowie myśli e, fruwają. No ale na całe szczęście towarzystwo dopisało, <śmiech> więc okej. Okay. A taki najpiękniejszy moment w ogóle i ja chcę, żeby to na nagraniu zostało, bo to jest akurat taki, takie wspomnienie, które w serduszku sobie schowam. E, o, ostatnia prelekcja Kuby. E, na koniec, e, kiedy m, Kuba te swoje prelekcje nagrywał i były owady. Kle, widownia klaskała, ale okazało się, że on wcześniej wyłączył dyktafon i to się nie zarejestrowało. W momencie, jak on powiedział, cześć, a przed brawami. Tak? Przed brawami, tak. I, no, i potem yy, w, w, cała cała sala stwierdziła, że no nie, no trzeba Musimy. powtórzyć, musi, muszą oklaski znaleźć się na tym nagraniu. I Kuba uruchomił i taka po prostu wrzawa, owacja, szał, szaleństwo widowni zostało zarejestrowane, mam nadzieję. To jest, to jest właśnie kapitularz i to jest też coś, co kojarzy mi się no, z wami, z naszą ekipą, bo chyba jednak y, wszyscy zgodzimy się co do tego, że jest nam dobrze razem, tak po o prostu. I y, to, to jest akurat ten moment szczytowy tego naszego konwentowania i chciałabym, żeby takich chwil było jak najwięcej. Jak zaczęłaś mówić o jakimś momencie, takim najmilszym i najwspanialszym z tej, z tej edycji kapitularza, nie wiem czemu myślałam, że powiesz o tych dwóch dziewczynach, które przed naszą prelekcją o, o to chod Szymasz, księżach. O Szymas jeszcze nie zapyta. O nasze prelekcje na pewno będzie osoba. W <głosy> każdym razie moim najmilszym wspomnieniem z tej edycji jest to, gdy dwie dziewczyny przed chod przyszły nam powiedzieć, że wybrały nas zamiast spotkania z Zaradkiem Rakiem, więc... <głosy> Słuchajcie, to jest właśnie ten influencing. <grym /słuchaj> influencing, influencingiem, to się już tutaj chłopacy z nas nabijali bardzo mocno, ponieważ jeden z naszych konwentowych znajomych, bardzo gorąco cię Darek, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Darek, pozdrawiamy. Podbiegł do nas po naszej pierwszej prelekcji. Chwileczkę porozmawialiśmy i w pewnym momencie on wyciąga wydrukowane zdjęcia nasze promujące kolejny konwent i prezentację kocią, gdzie obie z Martą pozujemy z naszymi kotami. Wyjął te zdjęcia i poprosił, żebyśmy się podpisały. Także autografy też były. Że Bardzo dużo tych miłych wspomnień. Mimo, że skala konwentu może trochę mniejsza, to ilość fantastycznych wspomnień wcale nie zmalała. Mhm. Jeszcze, no bo tak, jeżeli ktoś nie zna nas nie? i nie był z nami tutaj, tak może myśleć, że tak siedzimy nie wiem, w trzy osoby, A. czy w piątkę, czy coś sami, ale właśnie o to chodzi, że gdy się śmiejemy z tej podcastowej czy konwentowej rodziny, no to tutaj tych osób jest dwadzieścia kilka de facto, jakby A. wszystkich zebrać. Przecież my wczoraj przy stoliku siedzieliśmy chyba w dwunastkę, czy tam się ludzie dosiadali, odchodzili, tak, zmieniali. Czasem osób też nie dotarła, no bo tam z różnych przyczyn, więc to nie jest tak, że my jesteśmy zbitą grupą znajomych, którzy nie dopuszczają innych, po prostu bawią się tak. ze sobą. Przecież teraz też, jak wy byłyście na kotach, no to ja tam na stoisku fantazmatów spędziłem 30 minut tak na pogawędce, mhm. na innych stoiskach, z jakimiś też randomowymi ludźmi, już nawet teraz, przepraszam, nie pamiętam imion niektórych których z nich, no bo to tak, ktoś się przedstawia, no jest takie, nie wiem, ktoś się przedstawia, mówię Szymon i tam gadamy nagle na jakiś temat. To jest fajne, że na, na przykład na Pyrkonie pewnie też to się dzieje, ale tam to jest trudniejsze przez tę masę, nie? Po tak, po łatwiej się kół. zgubić w tym tłumie. A tutaj właśnie czasami po prostu ktoś stoi przy stoisku, ktoś. Ja tak miałem na przykład przy stoisku też dziewiątki, nie? że ktoś patrzy na jakąś Oj, tam tak. okładkę, ja ten książkę czytałem, więc mu tam coś mówię. I nagle się zaczynamy Zabniosuję gadać na ten rozmowa. temat. Nie wiem. Wy podeszłyście teraz kupić sobie jakąś tam biżuterię i nagle z panią zaczęłyście rozmawiać, tam nagle wymiana kontaktów nie na Instagramie to. Yy, Aha, to, to jest, jest, a, propos, a propos rozmawiania, to jeszcze też bardzo gorąco pozdrawiamy naszą towarzyszkę z kolejki po autograf Grahama Mastertona. Tak. Jesteś cudowna w ogóle i te, też się bardzo ciekawa rozmowa wywiązała na temat tego, że była napisana praca licencjacka o Grahamie Mastertonie i nasza rozmówczyni nie chciała się do tego przyznać, biorąc autograf. Od, ale, no, się ale się przyznała, Motywowaliśmy ją. <laughs> ją. po prostu zachęcałyśmy i, i, i, i mówiłyśmy, że koniecznie musi o tym powiedzieć. No i koniec końców tak. Ja jeszcze pociągnę przez chwilę tę, tę myślę właśnie masa o o tym takim o kwestii takich banieczek różnych e, tematycznych, bo e, to rzeczywiście... Ale nie, ale to, to nie będzie poważne, Aha, okay. poważne rozkminy, o. tylko raczej takie właśnie fajne też doświadczenie, no bo pewnie e, wielu z nas się spotkało z tym, że gdzieś tam orbitując wokół jakiegoś fandomu, jakiejś grupy, która się interesuje konkretnym tematem, no to różnie bywa. Nie każda grupa jest jakby taka Przystępne. przystępna, dokładnie, że, e, że po prostu no się ma i tak e, dalej. I rzeczywiście to co Szymas powiedział, to yy, tutaj na kapitularzu fajne jest to, yy, że jakby do kogo byś nie podszedł z, z, z zupełnie innej bańki, no to to są ludzie którzy gdzieś się tam tymi zajawami swoimi e, chcą zarazić e, my też chłoniemy po prostu takie jakieś lepkie e, masy kolejnych ludzi chodźcie do nas chodźcie do nas e, tutaj też pozdrawiamy Asię Kaniewską, która z nami wczoraj właśnie e, przesiedziała pół wieczoru i, i naprawdę super się rozmawiało 19 czwartek polecamy do obserwowania e, więc rzeczywiście no to, to jest fajne doświadczenie gdzieś tam zostaje Tobą że no, tu są ludzie, którzy tymi zajawami chcą zarażać, dlatego bardzo mi się podoba też y, to, że y, dzięki tej skali łatwo tutaj na różnych prelekcjach gdzieś y, z tą zajawką dotrzeć do ludzi, no bo y, na per ze względu na dużo większą skalę, no to łatwo zginąć w tym programie, więc to jest tutaj super, także... I Drugi na to w rok. poziomach zarówno takiego po prostu nawiązania znajomości, Dokładnie poznania tak. kogoś osobiście i też networkingu. Dokładnie chodzi. tak. Jeszcze po naszej prelekcji o gorących księżach też była bardzo fajna sytuacja, kiedy jeden z widzów podszedł do nas, nie przedstawił się, więc no nie, nie wiemy, jak masz na imię, ale jeśli nas słuchasz, to odezwij się i daj znak, że to ty podszedł do nas i uścisnął nam dłonie, mniej Marcie, i Marcin powiedział, że bardzo się cieszy że miał okazję zobaczyć nas na żywo i poznać. Nie kim jesteś człowieku? Kim jest? Tak, to, to, to, są, to są w ogóle te, te takie na, naprawdę najpiękniejsze momenty, bo no ta integracja jest rzeczą ważną. Byli też chłopacy z dobrego horroru, z którymi spędziłyśmy nieco mniej czasu niż tak. byśmy chciały, ale to też było podyktowane różnymi niesprzyjającymi mimo wszystko warunkami. My też, no jak jeździcie na konwenty, to wiecie, że to jest jednak, to jest jednak pęd aktywny i to jest aktywny czas. czas i gdzieś tam zdarzają się też w ciągu tych dni jakieś takie momenty, że po prostu jest jesteśmy już, no, jak dętka, tak. po prostu bez powietrza siedzimy i, i takie nam się załącza jakieś, nie myśli się wyłączają i po prostu trzeba złapać oddech, no, ale mm, zawsze takie spotkania też są, są super, bo jednak mm, tyle się mówi na temat tego, że no, te znajomości z internetu, nie, że o, ktoś, ktoś tam se pisze jakieś komentarze, coś tam, coś tam, no, ale to się przenosi rzeczywiście na realne sytuacje i, i, i warto takie kontakty pielęgnować, więc dobrych Horror, pozdrawiamy Was również. No i oczywiście Kubę i Piotrka Paniów. i Korsarza, z którym też trochę rozmawiałyśmy. Nie o, tylko na tematy takie... O efektach tych rozmów, być może może się, dodać się dodać Za jakieś 30 lat, dając Ta. nasze podejście do pewnych kwestii. A jeśli chodzi o takie twórcze sprawy, to też wczoraj w czasie rozmowy wyszła fajna dyskusja i to takiej zwrot do Was, drodzy słuchacze. Jak dużo jakieś tam radochy daje jak otrzymanie jakiegoś feedbacku. Tutaj mówię akurat o, o Jerem i Asi Kaniewskiej właśnie, której po prostu twarz się rozjaśniła, a nie licznie, gdy Jerry coś jej tam właśnie powiedział, że no, że, że słucha, że obserwuje, że gdzieś tam jakieś inspiracje z jej wpisów czerpie. I widać było autentycznie, że dziewczyna wow, taką miała radochę. I to jest to, że mm, jakby wiadomo, tej, tych tworów, kultury, różnych podcastów, rzeczy i tak dalej jest masa I ja totalnie rozumiem, że czasami słuchamy i idziemy robić swoje i, i jakby w ogóle nie jakoś złośliwie czy coś, po prostu nie pomyślimy, że, że okej, okay, jakiś komentarz czy coś, ale no tak chciałem tylko powiedzieć, że, że, że, że ewidentnie widać właśnie na takich miejscach jak kapitularz, że m, danie takiego jakiegoś feedbacku naprawdę pomaga osobom, które coś tworzą i taka osoba, wierzcie mi, na długo zapamięta te słowa. się już płacze. Nie, nie, nie, już nie przesadzajmy. Dobra, a e, czy macie jakieś, jakiekolwiek rzeczy, które byście jeszcze może zmieniły, poprawiły, nie wiem, coś, co by była jakąś taką zmianą jakościową, czy raczej wszystko po prostu jest w porządku i po co ruszać, psuć coś, co dobrze działa. Ale pytasz o kapitularz, czy pytasz o łódź, bo to są jednak dwie odrębne kwestie, mój drogi. Chciałabym złożyć oficjalne zażalenie, po pierwsze na pewne można przeklinać? Wypikasz se. Na pewno popierdzielone rondo, które, przez które przechodzenie jest po prostu questem niepojętym i trzeba trenować bardzo i cierpliwość, i silną wolę, żeby nie rzucić tego wszystkiego w cholerę. przyjezdni nie rozumieją, że Rondo Solidarności zostało stworzone po to, żeby dostrzec drugiego człowieka. Żeby zatrzymać się na czerwonym świetle sześć razy przechodząc przez ulicę i Właśnie go zajrzeć się kościół. tak na spokojnie. Kościół, nie zapominają kościele, Spojrzeć kościenę. na kościół, na zabytki, na tę osobę, która stoi obok ciebie. Posłuchać tak. kibolskiej braci zaczepiającej. Jak <śmiech> <śmiech> no, Wychodziłyśmy dzisiaj już ostatniego dnia do Marta, idąc ulicą, nie zastanowiła się i użyła słowa widzew, co wzbudziło w pewnym panu stojącym obok no dość żywiołowe reakcje. reakcje, ubrane w wulgaryzmy, więc wybaczcie, nie zacytuję jeżeli chodzi o to, co, co zmienilibyśmy. To jest pytanie, na które bardzo wpływają warunki pogodowe, w jakich tegoroczny kapitularz się odbywał. Klimatyzacja Dokładnie. w salach. Jest i zaciemnienia okien przy ludziach, którzy robią prezentacje z czarnymi kadrami. Tak jest. jest, jest 30 stopni trzeci dzień i w zasadzie w niektórych salach było bardzo ciężko wytrzymać, ale no tak jak mówię, no to jest kwestia pogody, niekoniecznie jakby tam nie przystosowania jakiegoś budynku, no bo mimo wszystko wiecie, no, pogoda pogodowa, ale gdzieś tam jakaś taka woda jest zapewniana, więc to nie tak, że, tak. że ci konwentowicze są pozostawieni sami sobie, sobie do uschnięcia w tych temperaturach, ale no... Ale to jest specyfika budynku, Były, byłyście um w biurze dzisiaj na czwartym tak piętrze. I widzicie, tak. że to, co jest na minus jeden, to tam jest zimno. tak? Na parterze pierwsze piętro jako tako, a co jest na czwartym piętrze? Jest piekło. Piekielko. Jest brama piekielna, się <laughs> rozstępuje. Ale no, kurczę, nie, chyba takich rzeczy jakiś merytorycznych, żeby coś zmienić. Coś to jest <śmiech> może, o, może jakby lepsze oznakowanie tych sal, i wydaje taki, mi się, że ciężko nieraz gdzieś je znaleźć. Ja mam jedną uwagę odnośnie strefy autografowej, która też, ja wiem, że jest ona wydzielona w przestrzeni takiej ogólnodostępnej, przez którą przechodzimy, ale w momencie, kiedy są ustalone godziny autografów, to jednak powinno być zapewnione coś takiego, że jest konkretne miejsce, w którym siedzi osoba, która te no autografię będzie roz, roz, rozdawać. Natomiast wczoraj, kiedy byliśmy na sesji autografowej grachała Mastertona to po pierwsze, nie wiedzieliśmy gdzie jest początek kolejki. Ustawiłyśmy się w ogóle naprzeciwko tego stołu, który, przy którym Graham miał podpisywać. Okazało się, że gdzieś tam z boku stało sobie 10 osób, które oni myśleli, że są w ogóle pierwsi. No i już jest, że tak powiem, spina, spina. kto był <laughs> pierwszy i dlaczego. Tym bardziej jeśli się śpieszysz na przykład na kolejną prelekcję. Więc jeszcze w trakcie rozdawania autografów też nastąpiła zmiana wizji polegająca na tym, że większy stoł, inne krzesła, a zdjęcia może z lewej strony, a może z prawej, a może fotograf tu, a może tam. Więc wydaje mi się, że pod kątem pewnego rodzaju usprawnienia yy, życia konwencji. Takie kwestie powinny być jednak ustalone gdzieś tam wcześniej i do, do takich jakichś ogólnych poprawek na gorąco, ale nie, żeby przeorganizowywać całą przestrzeń. Ale jest dziwne, że to w ogóle nie było w jakiejś sali po prostu, tylko na takim przestrzale, gdzie na tam po ludzie po się po mijali, tak, prawda? Tak, tak. Więc to było tak, tak trochę na chybcika zorganizowane, no ale i... no, tym bardziej, że tutaj mamy mówimy o starszym gościu, nie? Tak, tym bardziej. Właśnie, bo podejrzewam, że dla no, Mastertona, który już ma swoje lata, to, to też było nie lada wyzwanie siedzieć na tym dusznym korytarzu i pozować do tych wszystkich zdjęć, to jednak jakieś zasady powinny, powinny być ustalone trochę wcześniej. A propos Mastertona, wiem, że wszyscy tutaj czekają, bo co ja się najbardziej tam splułam podczas nie, tego, no, tego spotkania autorskiego. Nie wiem, czy to jest zarzut pod kątem organizatorów ogólnie całego tego wydarzenia, czy pewnego rodzaju rozjechanie się wizji artystycznych osób, które spotkanie przygotowały, ale uważam, że na no, spotkanie z, z Mastertonem było nieudaną. Nieudanym punktem programu. Ja sobie bardzo dużo po tym obiecywałam, natomiast w, już po tak mniej więcej pięciu minutach byłam wykończona, po dziesięciu zdenerwowana, a po dwudziestu stwierdziłam, że rzucam to w cholerę Idziemy. i wychodzę. wychodzę ale wiecie co, ja się zastanawiam tak teraz, na ile to nie wynika z tego, że no jednak ten horror zawsze na tych konwentach jest tak trochę na doczepkę i te pytania... Ale, nie nakapi, nie, ale, z, ale, kapi, z, ale mimo wszystko... Na Oczywiście, to po pierwsze, a po drugie, dostajesz spotkanie... Poczekaj, z, z, bo Ucieknie mi myśl. Idziesz na spotkanie z facetem, który nazywa się Graham Masterton, więc ty idąc jako widz znasz jego twórczość. Nie musisz zaczynać spotkania od pytania pod tytułem, jak rozpoczęła się twoja przygoda Ale... z pisarstwem, bo każdy zainteresowany twórczością Mastertona już to wie. Idziemy w jakieś, nie wiem, ciekawe pytania, tym bardziej, że po panu Mastertonie było widać, czy on jest gawędziarzem odpowiednio odpowiednie, chciałam powiedzieć puknięcie, ale to źle zabrzmi, odpowiednia kwestia i po prostu płyniesz, gadasz i to się toczy i rozwija pięknie. Marta już na mnie patrzy wzrokiem Bo kill, kill her, więc mów. No, nie, no wiem, że horror ma tutaj na kapitularzu tradycję, że on zawsze jest obecny, no ale nie, nie oszukujmy się. Śmiem twierdzić, że 95% konwentowiczu w, e, przychodzi tu pod kątem fantastyki, jakichś anim, e, rzeczy mangowych, tematów, a ten horror to jest taki... sobie się zrobiło teraz smutno. Ale ja tego nie mówię, że to jest coś złego. No przecież. No i wiecie, no i ten horror sobie jest, nie? No i wydaje mi się, że... że... Ale po pierwsze, no na naszych pierekach horrorowych były tłumy, były pełne sale. Po drugie, Masterton nie prze tylko horrorów, tak? Bo i te bardziej thrillery, kryminały... No ale no to są pochodne, pochodne, nie? No i wydaje mi się, no dobrze, że... No a ilu jest fanów kryminałów w Polsce, tak? Czy właśnie thrillera? No i a poza tym są ale... też osoby, które po prostu pójdą po głośne nazwisko, Tak nie? jest, no i co? I zakrzyczeliście mnie i teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, no wydaje mi się, że po prostu <śmiech> to było takie typowo generyczne spotkanie do odbędnienia... Jako taki punkt po prostu gwóźdź programu, najważniejszy punkt dnia, żeby po prostu Graham Masterton Gwiazda, więc nie zagłębiajmy się w jakieś niuanse, tylko tak od sztancy zapytajmy go najbardziej podstawowe rzeczy, więc szkoda. Za dużo osób na scenie, bo to spotkanie było też zrobione w taki sposób, że była tłumaczka, był oczywiście autor Masterton, była pani Karolina, czyli jego asystentka, też pisarka, plus do tego jeszcze osoba ze studia Grodzy, dziewczyna, która miała to spotkanie prowadzić, w moim odczuciu o jedną osobę za dużo, bo w momencie, nie kiedy... Nie, bo pani Karolina z tą prowadzącą tam się wymieniały w trakcie jakimiś uwagami, wykreślały pytania, decydowały się, jakie zadać, że to może, to może jednak nie. I to było widać, jak pewnego rodzaju nieustalenie zasad całego tego spotkania no, było widoczne gołym Ilość okiem. Ilość osób nie miałaby problemu, gdyby te pytania były ciekawe. To też. I kwestia tłumaczenia które też jednak gubiło jakieś tam e, f, fajniejsze e, momenty, bo Masterton też e, rzucał żarty, które rozbijane były poprzez no, takie tłumaczenie, zdanie po zdaniu. Mm, ale to ja się, ja się już nie czepię, bo zaraz wyjdzie, że ja to tutaj jestem. Znaczy, ale to było tłumaczenie, bo ja, to też się kilka osób czepiało, nie? Ale są tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Przy symultance robi się jednak pauzy często, nie? Konsekutywka, czyli tłumacz robiący notatki i potem mhm. tłumaczący całe bloki, więc to jest kwestia po prostu jak zostało usta. Ej, przy nie. symultance tak to działa. Nie? Szemę, ale dla... ty też krytykowałeś, halo. <grych> ale nie, ja mówię teraz o samej kwestii tego tłumaczenia małymi partiami. Ja wiem, że to... Właśnie przy dowcipach mi to nie przeszkadzało, mhm. no bo dowcipy się ciężko tłumaczy, więc mhm. myślę, że to nawet w pewnym sensie... Dla tłumacza jest lepiej i dla publiki. Przy tych anegdotach, no to czasami to było męczące, że mm -hmm. co dwa zdania była no, pauza, no ale to jest symultanka, z nie? do tłumaczenia mnie trochę rozbroiło to, że tłumaczka totalnie nie zna twórczości Mastertona Ta i tam tak, e, dziękuję. Nazwiska, Dokładnie. postaci i nie zna tytułów, a czy w sensie, no bo. Ja też się trochę zajmowałem tłumaczami. Nie, no to w takiej sytuacji, ostatnio sobie nawet z Wikipedii listę mm. tytułów po polsku, po angielsku, mm -hmm. żeby to szybko sprawdzić, czy coś tutaj tego trochę zabrakło. Publiczność podpowiadała, że bohaterka nazywa się Katie McGuire, a nie McMachon, czy jakaś. Mgracz no, chyba. graw, no, no. Właśnie. tak, ale też była taka zabawna sytuacja, bo sam Masterton przekręcił własne nazwisko <śmiech> i powiedział Masterson, i tłumaczka po nim też powtórzyła Masterson. <śmiech> więc e, <śmiech> to było to zabawne. I, i też, ale to to totalnie no po prostu taki randomowy, mega śmieszny błąd. Z Sprawdzał ją pewnie. Bo Masterton wing, wing. powiedział, że wydawca z zysku powiedział, że załatwi przelot do Polski jemu i jego żonie, a tłumaczka powiedziała, że, że przyleci jego żonę. Ale to było takie po prostu no, mega zabawne po prostu przejęzyczenie tak w stresie. Ale właśnie mimo wszystko z tym tłumaczeniem nie mam wielkiego problemu poza tym brakiem przygotowania. nie, Ale to, co na żywca leciało, jakoś tam akceptuje, Ale pytania rzeczywiście były takie empikowe. Jeszcze one by były spoko, gdyby to spotkanie miało dwie godziny. nie. Zacznij od czegoś takiego. Dla osób, które wchodzą w temat, nie wiem, weszły z ulicy jest z nami też Paweł o, Materia. Jeżeli... Jak słychać? przed z ulicy. Tak, przed z ulicy na krzywy ten. Ale przy tak krótkim spotkaniu, ja też bym wolał, żeby były konkretne, może nie jakieś mega szczegółowe, bo czasami też są takie to, spotkania, to Nie że na 40. Dużo, nie? stronie trzeciego tomu Manitu, no to pisałeś tam o czymś. Nie? I, no. i pisarz wtedy też często nie ogarnia takich szczegółów, ale mogłoby być... Trochę ciekawie. Ale nie? Mando też był na przykład zdziwiony, on w ogóle rzucił bardzo ciekawą. Y, wymienialiśmy się opiniami w trakcie spotkania, i on rzucił bardzo celną uwagę, że teraz spotkania z tłumaczem to też rzadkość, rzadkość na już na konwentach. Tym bardziej, że publiczność z tego, co dawało się zauważyć, y, rozumiała bez problemu, bez problemu bo kiedy dochodziliśmy do tego momentu, że żart osiągał puentę, to my się śmialiśmy z tego, co Masterton powiedział, nie musieliśmy wcale czekać na to, aż zostanie nam to wytłumaczone. Tak, tylko też istnieje ryzyko ze no strony organizatorów, ale nie chodzi nawet o to, czy że ludzie znają nie angielski. Wie, okay. Nie, nawet nie o to chodzi. No, no, no. Czasami jest problem z nagłośnieniem na takich imprezach, że po prostu a. E, jak nie ma tego tłumaczenia na polski, a ten angielski jest kiepsko słyszalny mm -hmm. przez po prostu specyfikę sali, bo mm -hmm. akurat mikrofon trochę nie ogarnia, czy coś, czy jest dziwna akustyka, e, no to mm -hmm. wtedy takie spotkanie jest totalnie do bani, nie? Więc no tak. e, t, tutaj nie narzekajmy. Dobra. 30 minut później. <grym> czy panowie chcą coś dodać o Mastertonie czy o czymś innym? Sylwek, Ty chcesz jakiś kontry... E? Tak. Ooo. Tak. No, tak. tak. Dobrze, już rozmawiamy o spotkaniu z Mastertonem, to wrócimy do Sylwka z Retro komiksów. Powiedz, jak to jest z swoimi odczuciami, jeżeli chodzi o to wystąpienie. Czy znaczy, ja bym... Masz... Tak, odnośnie pytań, bo wczoraj faktycznie te pytania wydawały się takie nietrafione, ale Ty powiedziałeś, Szymon, że, czy któraś z Was, że czytelnicy, idąc na takie spotkanie, wiedzą, kim jest pisarz, znają jego twórczość i tak dalej, ale cały czas mam wrażenie, że przybywają też nowych czytelników, tak więc, siłą rzeczy, pewne, mimo wszystko, takie. Zajawki odnośnie jego twórczości, coś co mogłoby ich zachęcić, no mimo wszystko też powinny się pojawić przy takim spotkaniu. Może pierwszy raz idą na spotkanie Ale z Grahamem. Ja nie jestem przekonany czy ktoś kto przyszedł z ulicy, nie wiedząc z kim jest Masterton, czy po tym spotkaniu czułby się zachęcony, bo nic się nie dowiedział o jego twórczości. Bo można zrobić takie bardzo generyczne spotkanie o, o, kręcące się gdzieś tam wokół podstawowych tematów, ale tak jak Paweł mówi, które by gdzieś tam taką kwintesencję e, tej osoby pokazywały, nie? A tutaj mam wrażenie, że ja nie czytam zbyt wielu książek Mastertona, więc rzeczywiście było tak, że z tego spotkania nie dowiedziałam się o jego twórczości nic takiego, co by mnie zachęciło do tych książek. Więc bardziej zachęciliście mnie wy niż osoby, które teoretycznie miały tę twórczość sprzedać, prawda? Mando ładnie podkreślił wczoraj, że on przyjechał troszeczkę odbębnić swoje i pojechać. Być może faktycznie tak to wyglądało, być może tutaj planowanie tych, tego wywiadu troszeczkę zawiodło, tak? ale no ja też nie powiedziałbym, że ta godzina była jakoś mega stracona, tak? że to denerwowałem się momentami, ale mimo wszystko też cieszę się, że poszedłem. Tak? Ja też uważam, to, znaczy to też jest kwestia dogadania, tak? no i wiemy, że Masterton teraz ma te problemy zdrowotne lekkie, więc może też nie chciał dłużej tutaj siedzieć, ale przy gościu zagranicznym jeżeli mamy tłumaczenie symultaniczne, też dobrze by było, że bez spotkania po prostu co do zasady dłuższe, mhm. no bo przez samo tłumaczenie tracimy tak połowę znaczy. czasu, nie? Tak. I jeszcze przy zadawaniu pytań tutaj też prowadzące, często robi jakieś podprowadzenie, tłumaczka już to skracała na szczęście, bo to też było w sumie, dlatego mówię, że do tłumaczenia widać było, że dziewczyna się stresuje, że nie zna de facto twórczości mhm. postaci, nie wiem, tytułów, ale że się stara, no bo właśnie to, że ona to skróciła, to dla nas było, nie wiem, 10 minut więcej spotkania na przykład, tak jest. Nie? No dobrze, no to co, macie jeszcze jakieś uwagi? Coś chciałby coś dodać? Ja bym się chciała zapytać, Uu, Szymasa, jak tam nasze wystąpienia? Czy jesteś ukontentowany? Czy poczułeś się zafascynowany mi... figurą gorącego księcia? I co się... będziesz dalej robił z tym tematem? Jak myślisz, co Szymas powie teraz nagrywając? Nie mam zielonego pojęcia, czekam z... Mando wczoraj powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że w ogóle taki trop istnieje nie? w popkulturze. Wasza mina wtedy była piękna. Ja byłem zaskoczony tym, jak przeszłyście od Teorii, takiej, znaczy może nawet nie tyle teorii, co takiego poważnego ujęcia tematu, które było średnio przestępne, myślę, tak, pod strony konwentu, bo też było skrótowe i intensywne od godziny 20.00. Nie no, to ja myślę, że jak w tę literaturę weszłyście na moment, to że większość osób po prostu otworzyło oczy, co się dzieje, gdzie ja jestem. Potem weszłyście w tryb one-linerów, które wam nawet wynotowywałem na czacie, więc się śmialiśmy całą salą przez 15 minut, a potem znowu, tak może nie poważnie, ale znowu wróciłyście bardziej do merytoryki, a a nie tylko wodziegajstwa. Ale to było też ciekawe właśnie, że, że to nie było takie wodzi rejstwo z drobnymi wątkami, tylko, że wyszły wam takie sekcje, a ludzie byli zadowoleni. I ja też, to była 20, I ja nie będę ukrywał. Ja myślałem, że będę już ziewał, padał, nie? I na samym początku miałem taki chwilowy... E... Czy e... rozobrażam, czy chwalisz? Nie Spatny rozumiem. Energik. Próbuję wyłapać Potem się sens. uśmialiśmy, a potem do końca słuchałem z uwagą, więc myślę, że było o, w porządku. Ja się o. zastanawiam, czy po tej prelekcji statystyki nie wzrosły na wiadomej <śmiech> strony, <śmiech> że nagle wieczorem wszyscy zaczęli sprawdzać, to jak to jedna, wygląda. To jeszcze jedna anegdota a propos tego propos w, te, w, te, w tej sali, w której odbywała się nasza prelekcja o księżach, byliśmy dzień wcześniej i tam nie działał rzutnik wtedy. I Marta rozmawiając z technikiem, z informatykiem, który powinien tę sytuację naprawić, powiedziała coś takiego, no zróbcie coś, żeby ten rzutnik zadziałał. My mamy statystyki z Podhaba. No, nie, nie, nie I zadziałało. Aleluja. No, Wyszłyśmy to... na jakieś w ogóle przetecznice w tym momencie, patrząc na nasze tematy i jeszcze na temat, który nas czeka. A jeszcze właśnie, a to jeszcze nie wszystko, bo będziemy, otwierałyśmy konwent i prawie zamkniemy konwent, więc Porąbała dosyć nas. już tego gadania. Chodźmy Musimy stąd. lecieć jeszcze, zrobić jeden punkt programu, ale no potem się żegnamy niestety, ale za rok widzimy się tutaj znowu, tak? Oczywiście. No chyba tak. Rodzinnie. O, najlepiej. No dobrze, to dzięki serdeczne wszystkim i do zobaczenia najpóźniej za rok. Pa, pa, pa. Do widzenia. I to już wszystko na dziś. Widzimy się najpóźniej za rok na kapitularzu, a teraz tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ty jeszcze nagrywasz? Rozjechał. Wszystko po Dzieńku. prostu. Dziękuję. <gryzny> on jeszcze nagrywasz, bo jakieś do szantażu mieć później. To, znaczy te... Teczki. Sobie Jerry już też ma teczki. Na nas. Jerry ma teczki. Wszystkie naszych teraz <gryzny> rozmawiamy o Łodzi. Okej, okay, co chcesz jeszcze usłyszeć? Ja widziałem fajną taką rzecz, tam niedaleko gdzie spaliśmy, była taka wejście do klatki schodowej i tam stały takie małpki i butelki po soku pomidorowym. Ktoś dba o, to jest takie dbanie o zdrowie w Łodzi, nie? Nas się jeden pan zapytał, czy jesteśmy świadkami Jehowy, jak żyliśmy. Tak, to było wczoraj. A dzisiaj był napis odnośnie karła. Chwała Ej, karłom. Tak, i też się zastanawiam, o co, o co chodzi? chodzi. Czekajcie. Co wy macie w tym filmu, czy że... za narkotyki? Eee, zaraz, zaraz. Albo czego nie ma. Tak, chwała karłom. Smieszne, że wczoraj Mando opowiadał, jakie wersje Kingowych o, filmów widział. Tak. To po gorących księżach, czyli można się domyślać kontekstu Kontekst. opowieści. I na przykład mówił, e, że w wersji leśnienia porno e, Daniego grał Karzeł e, i dzisiaj e, wychodząc na miasto czytasz napis Chwała Karłom, no to robi się... A na no jakiej napis, wysokości. No. <śledź> to robi się totalny łódź experience. <śledź> że skrzaty z Wrocławia przyjechały. Tam całkiem możliwe. Graham przytruptał. Dobra, skończmy to. Czyli teraz ludzie będą szukać tej wersji lśnienia opowiedzianym przez Teraz tak, każdy fan tak, Kinga przyjedzie do Łodzi, ale to zrobi to, sobie zdjęcie przy to jest reklama na Łodzi teraz, no, tak? No, Dobra. no Dobra, jest nie tak. Dobra. nie z już <grym> <z mamami. to grym> się z tego, się nie odzywa. Nie, nie chcę być na tej ścieżce. <grym> ale my też mamy ciekawe sytuacje, bo komunikacja w Łodzi Saks bardzo. To się jeszcze okaże, damy im szansę. E, jeszcze, no ale z dojazdem mieliśmy problem, bo wsiedliśmy w tramwaj, który jechał w drugim Cześć, no, kierunku. Ale to, ale to, biletom, to my biletom. biletomat nas ostrzegał i nie pozwalał kupić biletu, więc to już powinien być jakiś dość jasny. ja kupując bilet, kupiłem pierwszy po ukraińsku z napisami, które się nagle przełączyły. Sebek się uczy języków, w Łodzi w ogóle... No, Może to... tak naprawdę Szymas nie nagrywa, a my robimy siebie debili. Tak, ja tu nie, właśnie... Nie. Tak? Więc koniec. Koniec. Nie, nie. Coś tam, coś tam. A nasza, do widzenia, do Nasza, no, nasza klatka schodowa, jak z innej epoki, to jest w ogóle to też To jest chcior. taka powojenna łódź. Si! Szymas nas odprowadził, to słyszał głosy Słyszał głosy właśnie. To, to tak jest wrażenie było biorą ja e, pierwsze tak, to, to Marta dostała bardzo ciekawego maila w momencie tak. kiedy rezerwowała nam tak, noc, z, tak. założyłam, złożyłam rezerwację i tak pół godziny później dostałam takiego maila że, e, no, że klatka schodowa wygląda jak wygląda jeżeli to jest jakaś przeszkoda to <głos> możemy <musimy> anulować rezerwację <głos> także tak. próbowano nas ostrzec na szczęście przeżyłyśmy Chyba Łódź już. zawiodła po raz kolejny. <laughs> Ale cudowne jest, że nawet ty się z tego śmiejesz. To jest w ogóle piękne, bo to jest jedyna metoda Zawsze sobie wyobrażałam, wiecie, że Szymas, Szymas jest takim typem człowieka, który jest lokalnie bardzo i taki zajawiony i tak wszystkich na ten kapitularz zapraszał, a potem, a, a potem przyjeżdżają ludzie i musisz wysłuchiwać jakichś półgodzinnych narzekań na to, że przez rondo ciężko się przychodzi. Idziemy w To już czas. Nie, no i to jest ciekawa. Nie wiem, że jest fajny. Ale, ale masz samochód? Tak, tak. O, wszystko dobrze? Był jeszcze dzisiaj. Okej, okay, no. dobra. Jeszcze. Zobaczymy, co oh. będzie po... Trzeba no, już możesz... rzeczy. Tak... tak. A sprawdzałeś czy jest silnik? A, <głos> podoba się, jak, jak rozmawiając, tak się stopniowo... Benzyna? ...suszamy. <głos> tak, tak, tak truchtamy, truchtamy i, tak, i takie tak. kółko zaczynamy robić. Idziemy. A co, idziecie na już teraz? Na naszą no, prezentację a macie, czterna, 14. 14. A, to jeszcze czas. Dobra, jedę ja gdzieś tam znowu znaleźć rodzinkę. Poszły do parku. Muszę, muszę się zmienić. Teraz. A, twój dyżur? No, chyba tak. Czy masz wyłącz już, czy wyłączyłeś pół godziny tam. No dawno i... wyłączył. Oczywiście. Ja nic nie mówi, nie? Ale po prostu ma za mało materiału, ma tylko 5 godzin. I... <grym> no właśnie. Żeby, żeby mu się nie nudziło. W no domu. Tak do końca dnia dzisiaj, nie? Jeszcze wrócisz do domu i też jeszcze tak przez okno dyktafon. <grym> I będziesz słuchał tak. odgłosy łodzi. Kąpielnie po tych trzech dniach, żeby zmyć ten kurz z weekendu, położę jeszcze by dalej. <grym> Nagrywał od odgłosy wody. łodzi. Tak. tak. tak. tak jak, te, jak te filmy, tak? a MTV. <grymne> A mi tej <nie> film Łódź. <grymne> no, ale To, ja seria. Pomysł. to, to jest pomysł. Prawda. prawda. Słuchajcie, przejdźcie za rok tydzień Lódź. wcześniej, no. to w, w te cztery dni nakręcimy. Nakręcimy, tak. tak. Zabiorę no was do kilku pustostanów, rozpiszę to. A właśnie, bo w tym roku znowu się nie udało pozwiedzać. Urbeksy. No właśnie cały rok mówiły, że. ale pamiętaj, że w niedzielę, żeby zostać dłużej, żebyś miał wolne, nie opywasz nas po łodzi, Nie. Dwa dni temu, pisz, że ja wracam o 16 czy coś. Ja przecież masz projekcję do 15. No tak, no ja to... No dobra, ja idę się. Paweł oprowadziłem. Gdzieś tam wpadniemy pewnie. No. Kubę też oprowadziłem rok temu. Dwa lata temu. to No to nas oprowadzisz za rok. Tak. Widzisz, Sylwek też się pisze.